Cześć, ja jestem Gaweł Feliga. Słuchajcie, nagrałeś to. To jest 30 odcinek, nagrałeś to całkiem nieźle. Myślę, nie, nie wiem. Nie wiem czy, czy myślałem, że tyle zrobię, czy nie zrobię. Może, chyba miałem nadzieję trochę więcej zrobić tych odcinków w tym czasie, ale. Pff, co to, oczekiwania i życie, to jakby dwie różne rzeczy. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to jesteście za młodzi, żeby słuchać tego programu chyba. Dzisiaj gadam z Jackiem tramikiem. Znaczy, słuchajcie dzisiaj, jak gadam z nim. Minął prawie równo rok, od kiedy nagrywałem pierwszą rozmowę z Jackiem. Poza tym, po, po co ja jeszcze nagrywam w ogóle to intro, nie? No, przede wszystkim chciałem się po prostu na nowo przywitać i powiedzieć, to nie jest koniec, nagrałeś to. Hejterzy, kurwa, już, już cieszyli pewnie się, bo oni są bardzo szczęśliwi ze wszystkiego, zawsze zadowoleni ale nagrałeś, to jeszcze się nie skończyło no, przynajmniej dopóki nie zaproszę Mariusza Czajki lecimy dalej, teraz jest taki okres że mam nadzieję że będę miał okazję nagrać przynajmniej kilka y, rozmów w krótszym czasie i, i będzie tych odcinków będą te odcinki znowu wychodziły regularnie e, ale co tam po co tam z, z obietnic to jest, z obietnicami to jest piekło wyłożone, czy jak to się mówi? Wykafalkowane przy, przyszedł fachowiec i, i powiedział, że obietnice są e, najtańsze, więc jak nie chcemy przepłacać za materiały, to fałszywe obietnice można położyć w piekle i tak się wszystko zjara. A poza tym chciałem wam po prostu życzyć wesołych świąt, bądźcie spokojni, wy, spróbujcie się wychillować, dajcie spokój ogólnie, nie, jakby wszystkim ludziom życzę du, dużo spokoju. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie I nie dajcie się zwariować Słuchajcie, nagrałeś to Piszcie do mnie małpa, Jak macie coś do powiedzenia, pytania Czy cokolwiek A teraz Jacek Stramik Mógłbyś na przykład się Zapisać na bezrobocie I dostać dotację Otworzyć działalność gospodarczą, nie wiem, firmę. Gaweł Feliga, no, nagrałeś to? Tak, oczywiście. I, I te, i byś dostał hajs wtedy na ten sprzęt cały, nie? Byś udokumentował, że jest ci potrzebny do prowadzenia. Normalnie no. byś mówił poważnie, nie? Nie, no myślałem o tym oczywiście, ale chodzi ci o jakieś dotacje czy coś, tak? To jest 12 tysięcy chyba na otwarcie. No hajsik z Unii Europejskiej no, to jest tylko, kurwa, artystyczny sposób, <grym> tak? Musisz dowód później chyba, że jakieś przychody masz, nie? Tak, no albo że Pokazał. straty przy, to, to też no. możesz chyba tam przez parę lat No to straty wtedy moralne, nie? Jak gośdzą, <głos> że ponoszą, <głos> bardzo żałuję, że byłem u gawła, powiedziałem o dwa zdania za dużo i później. No i dostajesz kolejny hajs za te straty moralne, Że, żeby że ci wtedy... ludzie, którzy przychodzą nagrywać tak, u mnie muszą być. zapłacić ponoszą straty po to... i musisz im płacić później jeszcze, nie? To odszkodowanie. Tak. I sobie przy okazji tam z 20%. <laughs> to muszę chyba najwięcej wydać na razie na dobrego księgowego, po prostu, który by mi ogarniał takie rzeczy. To też, na, nie? Musisz na mieć na wszystko... szaro, te wszystkie niejasności. A ty masz w ogóle jakiś ten, jak coś robisz, nie? Zawostęp Działa... czy coś? Działalność? No, działalność czy coś? Ze wszystkiego się rozliczam indywidualnie na razie. No, mhm. Myślałem o tym, żeby firmę, firmę zakładać, ale. No ale to trzeba nie, płacić ten duży Trzeba wszystko, tak nie? i poświęcić. Znaczy, rzeczywiście musiałem się poświęcić tam, żeby nie wiem, coś coś nagrywać, przy okazji jakieś wideo robić, coś zacząć jakieś, kurwa, wesela chyba robić albo coś, bo, bo nie można cały czas strat przynosić, nie? Trzeba gdzieś ten, ten przychód się musi pojawić, więc nie wiem, czy to by się opłacało. No, na weselach to pewnie niezbyt przyjemne granie. <śmiech> no nie, no nie, chodziło mi nawet wiesz o jakieś, bo ja myślałem o, o firmie też takiej produkcyjnej, żeby na przykład nagrywać stand-upy czy coś takiego, nie? jakiś takim małym no Mało budżetowe, ale tam wiesz, dwie, dwie też, kamery, coś. Też kiedyś myślałem właśnie, jak byłem zarejestrowany na, na, w urzędzie, w pupie, w Powiatowym Urzędzie Pracy, w Koszainie, żeby zrobić jakąś działalność, która polega na występach, nie? I tak. że wtedy tylko, bo trzeba na coś wydać tę kaskę, którą dostajesz na start, nie? I myślałem, że mikrofon sobie kupię, nie? No tak. Po chuj, nie? Ale byłem na jakimś właśnie kursie tam uh -huh. i babka tłumaczyła, że, że jakieś jakiś biuro, nie wiem, to w ogóle nie pasowało do tego, nie? nie? wiem, co ja bym miał kupić jako, na co wydać tę kaszkę, tak. nie? Na no jakby, tak, że ja, jako... na, wiesz, na, na, na dragi i na ten, żeby... <śmiech> na alkohol, <śmiech> żeby też powystępować, tak? Środki, po wy, tak? Że, u... środki inspiracyjne, a no, po występowe ja udowodnić, że wiesz, tak. że wyluzałeś, żeby ciśnienie zeszło i, Zamiast terapii, emocje, tak? tak. Uh -huh. Zamiast terapii, coś, co przyniesie później tak kurwa terapię. Nie trzeba <głos> będzie <głos> tak, na nią dodatkową. No, dla, wiesz, potem pójdziesz może do jakiejś kliniki, to też państwo na tym zarobi coś. Nie, no, jako stand-uper to nie wiem, tak, do jakie masz wydatki, masz tylko związane pojęcia. z podróżą. No. Co jakiś czas musisz kupić sobie nową koszulkę z napisem: It's Showtime i. Tak najbardziej, akurat tako założyłem, kurwa mogę zmienić, mam, mam, mam koszulę w tej. Tak. to jest taka pomiędzy właśnie, o, to jest, tak. to jest ta koszula jest jak koszulka jak używki, nie, to jest po, pomiędzy Aha. występami, A, jest nie tak. na, nie, nie A, na, bo no to jest zbyt, zbyt ewidentne, jak wy, wychodzisz, kurwa z mikrofonem przed, i masz napisane i strzał, raz mniej wystąpiłem na open mic'u we wczesnej fazie i zbombiłem jak świnia, kurwa. I myślisz, nie? że to przez tą koszulkę. Często ja mam takie przesady, na jak sportowcy, nie, że tak. Ten, chociaż już Odchodzę od tego, staram Aha. się, mówię, że to jednak trzeba przestać o tym myśleć, bo to zbyt też pochłania za dużo jednak tak. myśli i emocji, że, że, że całujesz... tak, zależy od tego, jak się ubiorę, coś, no chuj, ludzie mają no tak. iść, idzie. wiesz są różne techniki. Całujesz jak... stópkę Jezuska, zanim wyjdziesz na nie, scenę? Kutaska, no. kurwa, <laughs> <laughs> nie, kutaska, kurde. Nie ma, dlatego zapowiłem tak. u rzeźbiarza <laughs> specjalnego Sucjali. Chrystusa z kutaskiem. <laughs> no, no bo no nie to... ma, niestety, nie tworzą artyści właśnie, no właśnie, w pełnej nie, krasie tak. Chrystusa. Bez nie. sensu, nie? Kiedyś miałem żart, który się naigrywuje. Patrzę ze mnie, że wyszedłem kiedyś gdzieś tam w Łodzi i wiem, że, że Chrystus powinien chociaż założyć marynarkę. Jest zbawicielem, powinien się ubrać porządnie. I nikt się nie śmiał. Padło słowo Chrystus i chuj. Nie wiem, mi się to podoba. Nie, nie wiem, dlaczego. czy może tylko w tym kontekście, ale. Nie, no było gdzieś tam, gdzieś tam to może działało, to już za mną. Rozumiem. Nie no... Jeba, jebać ta... Chrystusa, choć mamy te... W... Je, jebać Chrystusa, z, zacytuję z Stramik, wyjmę no z kontekstu i wsadzę to... No nie, tak jak już, wiesz, jebać Żydów, to Stenko miał taki też właśnie, nie? No, tak, tak, że, no tak, że, że, że gdzieś, nie mówił wcześniej no to, o, o... Na ży... festiwalu gdzieś za granicą, nie? Że powiedział i ktoś napisał... Nie? A, tak, tak. Też to było, nie? Tak, odnosił się do tego, że, że ktoś... Ktoś z kontekstu... Mhm. Jebać, no tak. jebać Żydów No to tak. no jebać Żydów Chrystus też był nie. nie wszystkich jebać, czemu nie Pewnie. A... Nie, no to ja, ja, ja też się na tym za... To nie jest może super ważne, ale też się na tym zastanawiam e, e, Jak się ubrać czy, czy jak się nie ubierać czy... no. Bo czasami to jest znaczy, to No ma, w dresie to zagrałeś wpływ, w koszalinie nie? To się z ciebie śmiałem jak... Tak, ja się po prostu To głównie chodziło o to, że ja się czułem nie nieswojo Chyba, wiesz, gdyby mi to nie przeszkadzało To może nie miałoby znaczenia Trzeba się czuć komfortowo tak jakbyśmy mieli coś powiedzieć dla ogółu i coś doradzić, chociaż nie czuję się na pozycjach doradzającego mocno. Dlatego prowadzisz bloga. Nie lubię doradzać, tak no. dlatego. No, a tam nie do... no gdzieś nie, no, tam z nie, dwa nie. teksty może być no, tak, doradzające. Nie. Ale yy, no to dora doradzilibyśmy jednak, żeby ubierać się jak. No komfortowo dla samego występującego, nie? Tak. To co komu pasuje. Chociaż no, tak Może jak... nie w piżamie, ale... No, no nie. I nie na golasa, ale wiesz, są takie no, założenia na przykład, że na, na czarno cały, nie? Tak, tak jak był, A Giza, widzę, no, stosuje. teraz. A tak. Giza, też teraz na tak. czarno się cały ubiera. W, w Stanach, nie wiem, pamiętam Higgs taki wczesny, nie? Pamiętasz ten, tak. co nagrał ten swój pierwszy w klubie? Chyba tak, I, i, no i późny Karlin też. Też, no. W sumie, też zawsze tam, na czarno, tak. chociaż miał zawsze trampki do tego, co było takie trochę śmieszne, No. ale tak. No, nie, no, no, wiesz, jak... niby jest coś, że to nie, strój nie zwraca uwagi niepotrzebne, nie odwraca nie? od no twarzy, tak, właśnie od, od tego, co się mówi, ale z drugiej strony to ja akurat mam to, wiesz. Jak jesteś śmieszny, to może nie jest takie ważne, ale jakiś, tak. jak ludzie cię nie znają, to tworzy jakieś tam wrażenie, tak, więc jak widzisz bardzo głupio ubrany albo w garniturze, to jest jakieś tam wstępne wrażenie, no i jak... Nie wiem, jak ci się potem twoi materiał żarty kłócą z tym, no. to może być pozytywny efekt, ale Zauważ może być odwrotne. Zauważyłem, że Karol Kopiec ostatnio gdzie grał w garniturze. Tak, widziałem, że jak był y, y, w trasie, to, na to chyba ze, Albo z, na nagali. na waszej trasie, stand-up y... polska, już. Może, Bo widziałem, że może był w garniturze, też, ale a ale już był. No. Tak, rozmyślił się? Bo on, on takie mała no, fazy tak? chyba. Ale widziałem, że tak, że na gali występował w garniturze i to chyba... Chyba nie wpłynęły one w żaden sposób nie, nie, na, na jego występ. Nie wiem jak, nie, jak z odbiorem. Chyba nie, no, tam, no to co komu tam pasuje. To była chyba taka, jakaś ekstrawagancja z jego strony. Mhm. Y, wiesz, Jimmy Carl gra w garniturze, nie tak, zawsze tak. tak ładnie ubrany. i ten widziałem ostatnio, czy jak to się tam Aha, wymawia. Też, no, no tak, on, tak zawsze on zawsze. ładnie tak, ubrany, ubrany. nie. Fajny ten specjal na no, tak. Myślałem, że będzie pizdowaty, bo ten kolej się wydawał taki, nie? Ja, ja jakoś ja mi się nie... podobał. Nie przepadam za nim właśnie jak, jak oglądałem coś tam, to w sensie to jest wszystko dobre, ale mi się Dobry. mi się nie podoba. Ale tego specjalnego nowego nie, nie widziałem nie jeszcze. Jeszcze nie widziałem. Ostatnio oglądałem y, Toma Górę. No to też Mostly wiecie. Stories dopiero obejrzałem i, i coś jeszcze. A, Dimitri Martina, ale trochę w, w połowie przerwałem, bo wrócę pewnie jeszcze do tego, ale mnie to Tyle tych one-linerów, taki, znaczy takich krótkich żartów, to już mnie trochę Dużo, męczy. Ale... Ciężko mi się skupić na tym. No to ja też Jimmy'ego no. Kara Nowego ostatnio widziałem i przestałem oglądać, jak zaczął robić już takie odbitki od ludzi, bo to już było takie... Tam już nie było żartów, tylko po prostu pokazywało aha. jego refleks zajebisty. No tak. A później jeszcze... ha, to wcześniej jeszcze zaczął czytać żarty, które mu ludzie przysyłali, nie? Tak? Coś takiego, no, on zrobił. Poprosił ludzi, żeby mu pisali czy coś i to zaczął... Nie lubię takich kombinacji. Jeszcze widziałem ten, wiesz, że ma ten stolik i że pewnie będzie siadał, też no, wiesz, pokazywał jakieś Aha, rysunki, tak jak w poprzednich, a, nie? Okay. To też mnie mniej ciekawi niż no tak. sam koleś, który stoi. Ale co, ale nie lubisz, jak ktoś czyta na przykład komentarze, czy jakiś no, odzew pod fanów, taki tak? Element, czy... to, to jest, akurat to, co wspomniałeś, to jest fajne, to to lubię, nie? Ale nie za długo, żeby to nie było, no tak. też jakoś nie przysłaniało całości. Jasne. No, i no nie, nie lubię jakichś kombinacji takich ekstrawaganów. Albo jak to śpiewa, mnie w kurwie, dlatego tego teamu na te średnio, czy jakaś ta. tak. Był ten, bo Bernam też, nie? Co tak, tam w, tak. w, chłopaki też ze Stendhala Polska go propsowali też. Tak, no i niektóre Antek jego. Coś, ten mnie wkurwia, niektóre sam jego... Jest, jest trochę ale bo... niektóre jego rzeczy mi się podobają. Nawet bardziej chyba te teksty niż piosenki po, pomiędzy, ale no, parę jest tam fajnych rzeczy. Jak to e... zaczyna śpiewać, te ja spierdala. Tak, rozumiem. Ja zazwyczaj też nie wiem, Kiedyś był taki bardzo popularny chyba Steven Lynch czy coś, on grał na gitarze i no, opowiada, no. że to też super. Ale ten Dmitry ma ma Martin też w, się, w, no To, to jakiś ma segment. Taki, bo ja osiągnąłem ten nowy special i tak tylko przez. On zaczął mówić, mówić, nie chce mi się go oglądać. Akurat nie mam, nie jestem w nastroju, żeby go oglądać. I tak sobie przesuwałem i później chwycił za gitarę, to, to już w ogóle nie mam nastroju. <laughs> tak. Okej. Okay. Oglądaliście, znaczy nie wiem, czy to jest nowy, ale Hannibal Burres najnowszy chyba? Bo widziałem, że na Netflixie jest z napisami. To mnie zaciekawiło też. Że, tak, że Są polskie napisy. Ja ci się przyznam szczerze, nawet tego starego. Kam, coś tam, Kamisado. Tam, jaki on miał ten daw wcześniejszy? wcześniej znaczy się Life miał Live in Chicago, in Chicago no, i coś jeszcze. No jakoś go nie, też mnie trochę wkurwia Mi się pierwsza Hannibal. płyta audio tak? podobała jego bardzo, a, ale nie pamiętam tytułu, właśnie. Jest taki serial. Dwie dziewczyny kręcą, one wyszły od internetu, później w Comedy Central chyba. I on tak? tam występuje jako dentysta. To tam jest fajny. Aha. Ale z... Zapomniałem, bardzo fajny. Broad City, o. o I to jest wiesz, przetłumaczone no. jako miasto Paszczurów? Tak? Paszczurów? O, o, o, o, w Nowym Jorku. Bardzo no fajny, tak, bardzo tak. śmieszny, bardzo taki też mocny momentami humor. Aha. No, przecież Ci się spodobało na pewno. i to polecam. To sprawdzę. Nie wiem, kto to przetłumaczył. Broad to taka. No. Nie wiem, dziołcha, jakieś takie, no. takie. staro, trochę lekko seksistowskie na kobietę, nie? Ale, tak, ale paszczu to, właśnie to nie, na wiedziałem, pewno nie. Ktoś tak... Broad chyba te napisy taki, w necie. Jakieś to jest tak takie tak coś, co mi się kojarzy, z, że to z czasów Franka Sinatra. To by powiedział, eh, jest Broad. Look at this fucking Broad. No. Ale to nie jest jakieś super obraźliwe. Więc nie wiem, dlaczego paszczu. A, a widziałeś tego Luisa S.I. Kejten w Horace? A nie, nie, jeszcze nie oglądałem ani jednego A ty? Oglądałem pierwszy Horace and Pete Nawet nie nazywa, do końca, nie? no Horace and Pete Nie, nie obejrzałeś do końca? Znam ludzi, się? którzy oglądali cały ten Chyba, bo on cały wrzucił Jakoś mnie nie wciągnął zupełnie. Tak, no niektórzy się podniecają tym strasznie To nie jest chyba stricte komediowe przeciwnie. Nie, ale... też tam ludzie. Podobałem się tylko to, że tam ludzie są smutni Sfrustrowani <laughs> i Raczej nie lubią swojego życia nie? Tak no nie wiem, on, on ostatnio też z tym napisali z. A z Garyfanokisem. No z Garyfanokisem, tak. To Tego też nie oglądałem. Sporo mam do zrobienia, ale. No. Tak, bask. To, to też, ściągnąłem jeden odcinek. Nie wiem, jakoś mnie. W... Zadu... Wiesz co, ja mam jakiś problem i to jest chujowe. Nie lubię produkcji komediowych tych telewizyjnych. Aha, że takich, co są seriali zostawione no, jako na... komediowe. Tak, tak. No kocham, wiadomo, to niech wszyscy lubimy lujego, nie? No, tak, no to jest super. Serial. Czy ale... też nie zawsze mi się podobało, ale zawsze coś ciekawego tam tak. się działo. nie? Zwłaszcza te, te wątki o życiu komedianta mi się podobają. Tak, Komika, tak. nie? Jego mhm. prywatna strona. Wiadomo, że wszystko jest wymyślone i tak dalej. No, ale inspirowane mocno pewnie wydarzeniami. No, Dlatego pewno. też lubię ten maron serial. Nie? Marona, Widziałeś? Y widziałem chyba jak już dawno temu obejrzałem odcinek, czy... D to a, to i, mnie akurat mocno wciągnął. I zatrzymałem to się, Widziałem tak? wszystkie, Aha. no, tam chyba trzy sezony były. Bo on tak Był jest tak, to trochę w twoim typie, nie? Tak marudzi przez nos, coś tam jęcza. No, nie wiem jak... Do ciebie jest bardziej podobny, no, on <laughs> też ma podcast. No wiem, <laughs> wiem. Okulary, nie? Nie, można, <laughs> można się silić na porównania, chociaż ja, ja tego nie widzę raczej, ale... nie ja, mi Ale się nie, no jest po... marudzący, jest, jest bardzo wsobny taki, że tak. mówi o sobie dużo, nawet jak rozmawia z, z ludźmi nie? No w tak. podcaście. Ale te rozmowy są wspaniałe, nie? Ja Dużo się z nich dowiaduję. To prawda, tak. Niektóre są świetne. No. Czy tak, ciekawe są nawet właśnie te, które z ludźmi, których nie znam, czy jakoś tam, nie, nie wiem, mm -hmm. ostatnio słuchałem z Kirkman, chyba nie A, Jen masz... Kirkman, no. Nie, koleś, który napisał The, The Walking, Walking Dead. Dead. To, to już ten tak. tak samo mm -hmm. tak. Yy, no, komiks, nie? Tak, I tak. też bierze udział w produkcji. Tej no ta tak, film. bierze, jest jakiś tam koproducentem czy coś. No. A serial oglądasz? Ale fajnie... Y serial Walking, Walking Dead, obejrzałem chyba dwa sezony i już miałem dosyć. Jak, jak pojawiła się tam kobieta, która jakimś katonami... tak pojawiła się tam kobieta, i wycięte zdanie. <laughs> tak, to, kobieta, to, która miała swoje Gabel fejka nienawidzi kobiet. <laughs> no. Nie, jak jakaś baba, co tam z mieczami napierdala te zombie i miała zombie go na łańcuchu, A, to... tak, Michał. Tak, to stwierdziłem, A, że skórę. nie. Bardzo ładna. No. <laughs> Muskularna taka, tak taka, Tak, tak. Znaczy jest, Zrobi nie. grę na podstawie tego, to nawet bym chętnie zagrał, bo jestem ciekaw, bo mi się podobała ta se wcześniejsza seria Walking Dead, ale ten serial to już, nie, już w pewnym momencie mnie to jakoś, jakoś nudzi. Po ja, tym było, Ja, ja, lubię. ja no. Słyszałem tą rozmowę z nim, to on mówi, że w ogóle nie jest religijny, a ja miałem cały czas wrażenie w tym serialu, że tam ktoś pisze to, to jest taki patriotyczno-prawicowy, bo tam są takie no chrześcijańskie ten, wątki no trochę. no jest, jest ten jest, właśnie był jeszcze ten stary, Może... stary dziad który tak. był ojcem tej później zginął, tam nie miał nogi czy czegoś coś tam Odjebał, on, odjebali mu, żeby nie przeszło na niego i on, był, on jest ojcem tej, zapomniałem jak się nazywa ta postać co z Japończykiem tak, jest, tak. nie, i teraz tak. ona jest w ciąży, prawdopodobnie Japończyka teraz za, zajebał koleś w, tak. w tym, no bo ja oglądałem, wszystkie oglądałem Aha, i spory. teraz ten ostatni też. To jest który no, sezon Podobał mi się Szósty był. Szósty już. I zajebał na koniec kogoś z tej ekipy, nie? Była taka scena, tak jak w, w tym. To powinniśmy ostrzec, że spoilery. Spoilery są. Ale się ktoś w. teraz. Ale to i w komiksie zginął właśnie Glenn, nie? Ten Aha. Japoniec. Tak, dużo I... wcześniej. Tam jest... Ta. są różnice. I tam różnice, w tej nie? ostatniej scenie jest, że kolej zajął jeden szef tych złych, ma taką, którą też ma od imienia kobiety tę pałkę owiniętą w, w, w drut kolczasty i mówi, że musi kogoś wybrać, robi wyliczankę, ale wcześniej glen się wyrywa, bo on staje nad to laską, z którą ona, wiesz jego, nie? I on tam mówi, ostrzegam, na ciebie prawdopodobnie trafi. Ale nie, i zrobił wyliczankę, i w tej wyliczance nie było glena. Więc widzimy, niby skończył wyliczankę, ale prawdopodobnie, wiedziałem, że podszedł do tak. glena i mu zapier bo jest ostatnia scena z perspektywy kolesia, który zostaje zabity, Dost nie? Aha. Czy tam dziewczyny? Tak, tak, tak. No, dosyć tak mocna. Taki jest dźwięk, dokładnie. No, na... I na, jeszcze są napisy. Do... Previously on, AMC's The Walking Dead. Jak to nagrywali, to mia miażdżyli spaghetti po prostu. Przeskakujemy, coś chciałem się odnieść do tego, ale... Już... A, że nie, nie, że to chyba z tym wątkiem religijnym to chyba po prostu A. jest naturalne, że... Y bo to się dzieje na południu co, więc jakby tak, to tak i wydaje mi się to że to takie realistyczne chciał ktoś wiernie odzwierciedlić światopogląd po prostu że to jest ciekawe też w takiej tak. wiesz że postać jest taka konserwatywna i tak I jak sobie radzi z obecnym stanem rzeczy tak. no, jasne. no i ten Rick wiesz ten główny ten szeryf też jest taki konserwatywny no i tak. w sumie południowy wiesz akcent nie wiem że to jest angol Ciekawy, jak tam w stanach odbierają te, tak. ten aktor nie jest... tak. Pewnie no nie wiedzą tego nawet, wiesz, ludzie w telewizji widzą koleśa, myślą, że to jest ten sam typ. No. Często tak. On grał w tym, to właśnie Miłość, taki słynny film był, nie? Co? Tak? Chyba polską wersję, chcieli zrobić listy do M. Nie, tak? A może tak, listy Aha. do M. Jeżeli dobrze kojarzę. To właśnie Miłość, kult, kultowy, bym powiedział. Tak? Brytyjski film, taki dosyć nawet, wiesz, nie, nie cukierkowy, o miłości, mhm. nie? Liam Neeson tam grał, tak. O, okej. Okay. I ten właśnie koleś i ta... Chuda, ta taka ta brytyjska, wiesz co, kojarzysz tę chudą, taką znaną. Kira Knight. No, <laughs> no, tak? <laughs> no, jest, jest jedna z no. <laughs> jest jedna. A, lubię, dupa. też jest ładna. Chociaż mniej muskularna niż ta mison, ale też ją lubię. Nie? Chociaż jest dużo, dużo ma takich hejtów, nie? Też wśród polskich fanów hmm. kinematografii i w ogóle kultury masowej. Że... Wielu, mm, nie, nie potrafi grać nie? grać. W wielu aktorach tak się mówi, mam wrażenie, że czasami to jest Wie... dość krzywdzące w tym sensie, że oni po prostu nie mają dobrych ról, nie dostają, i albo różnorodnych, tak. i rzeczywiście nie mają nawet chyba okazji się Może wykazać. Może też kwestia reżyserii, nie wiem, mówi się no dużo o roli reżysera, że jak no tak, klimat postaw... na planie nawet w ogóle, to, no. jak się, to jak to się kręci. Ale przyznam się szczerze, że ja nie potrafię być takim konsekwentnym krytykiem gry aktorskiej. Nie wiem, jak to, czy ktoś dobrze gra, znaczy wiem, że jak włączę klan, że to jest chujowe, nie? I że tam ewentualnie wiesz, Maciek dobrze gra, bo jest wiadomo, nie? nie musi grać. Nie ma tam osoby zatrudnionej specjalnie, żeby odgrywała, wiesz, osoby z zespołem dawna, tylko jestem. Tak. A reszta, wiesz, gra tak chyba papierowo, nie? Czy tam w tym jak Miłość, te mroczki. No chyba tak, no ale jak to wiesz, są to takie scenariusze też często, że tam nie ma jakichś ekstremalnych emocji za bardzo może to. To ciężko powiedzieć. No ciężko nie wiesz, też y, trzeba uważać tak samo właśnie jak z blogiem, nie? o którym chciałeś moim rozmawiać, że Czasami jest mi ciężko na sercu, że coś piszę krytycznego, o bsk się sobie myślę, a co ja takiego zajebistego zrobiłem, żeby, wiesz, tak. móc mówić, nie? I to jest podstawowy zawsze argument, ale on w ogóle wyklucza wszelką krytykę. No jakby, oczywiście, no. Wiesz, tak jakby, a co ty zrobiłeś? Tak samo jak wobec no. krytyków filmowych się mówi, nie? A co wyście? Jesteście frustratami, tak. którzy nigdy nic nie nakręcili. No na przykład. No, no ale to na tej to podstawie by znaczyło, że nie i możesz i zajebać, zajebać. No co, nie możesz skrytykować nigdy książki, dlatego że nie napisałeś książki, tak? Tak. Nawet jeśli przeczytałeś ich setki czy coś, to... No. nie, no to myślę, że to jest przesada no, nie gorzej, jak ktoś tam krytykuje specyfikę, jakieś to właśnie takie rzeczy jak, jak warsztat czy coś na czymś co się może nie zna, ale e, no nie wiem, a z komikami, no, ze było, no było ostatnio, co był w ten rozwój wojewódzkiego i ta jak się, ta Korwin-Piotrowska ta taka, nie? a chyba akurat ona się nie wypowiedziała co? ona się wypowiedziała, powiedziała, że w, w amerykańskich rostach czy na zachodzie ci roztują, nawzajem się nie roztują, nie tylko rozstują te tak, Czyli kompletna bzdura, I tak? no. że to była przesada, że to było obrzydliwe i tak. Mhm. No to wiadomo, że to no, napierdoli nie? bzdury. No ale no. ważne, że ma opinię, ważne, że to... No ma, wiesz, nie? ma czas nie, antenowy tak. i ma, no. słuchają ją ludzie, ma tam, wiesz, ja posłuch. To no ale jest głupio, kurwa, no nie oszukujmy. <laughs> <laughs> wypo... Napuszona no. taka jest, tak. wiesz, taka i z takim, wiesz, takim... No bardzo pewna tego, co mówi jest, nie? Tak. A, a. Wydaje się, że czasem bezpodstawnie, chociażby jeżeli chodzi o tego rowsta. To... No jasne. Nie, no ja ostatnio ja to często powtarzam, bo przeczytałem takie badanie i, i mi się to jakoś kojarzy z tym, znaczy z, popiera to, co ja już myślałem wcześniej, nie, więc wiadomo, można zawsze cytować takie. Chodzi o to, że jak ludzie postrzegają charyzmę, w sensie, kogo postrzegają jako charyzmatycznego, i w tych badaniach wychodziło, że e, najważniejsza była, był czas reakcji odpowiedzi w sensie osoby, które mówiły odpowiadały, reagowały szybko i dość spontanicznie, były postrzegane jako charyzmatyczne, niezależnie od tego, co mówiły, na ile to było uzasadnione, nie? I tam... No to dziwne. To kategoria. zasada chyba jest, no, pokutuje jednak trochę w telewizji na pewno, no bo wiadomo, że... No tak, no, że trzeba coś mówić, Coś nie? mówić i najlepiej zdefiniowane stanowisko wyraźne, nawet jeśli ono nie jest jakieś dobrze no, <laughs> niestety. uzasadnione. No niestety. No. Tak jak... Ale... Coś ktoś mówił ostatnio, że był też jak się nazywa ten typ, co był szefem radia Roxy, a później a, Lizu to, aha. że on też coś o stand-upie pierdolił. Zresztą on był w tym żyli tego traktu, nie, festiwalu, tak. tego konkursu. No to y -hmm. on się kompletnie nie wie, co się dzieje. No, no dużo osób się wypowiada. Tak, no, jak coś się tak. pojawia nowego, tak. no to ostatnio mieliśmy występ i weszli jacyś przypadkowi kolesie, yy, bo nie wiedzieli, że, jest, że występ to już było w trakcie i tak patrzą, jeden tak patrzą, co tu się dzieje, nie, że siedzą i słuchają, ktoś się śmieje. I koleś, jeden mówi, a ja wiem, to jest, to jest stand-up. Ale jego kumpel mówi, stand-up, stand up i wychodzą. Tak. To jest właśnie, więc ja myślę, że dużo osób ma taki właśnie stosunek. Do a tego. gdzie to mieliście taki? E, w Lemonie, ale już tam nie wystąpimy, bo, bo fatalnie było przygotowane wszystko. <głos> tak? Tak, w sensie, znaczy, no może Ale to w Warszawie, tak? Tak, w Warszawie w takim... Miejscu, gdzie, gdzie nie było jeszcze wcześniej, było strasznie słabe nagłośnienie, także z tyłu no. prawie nie było słychać. I... No, no nie wiem, to też jest dziwne, bo Warszawa jest jednak największym miastem w tym kraju i chyba ma najwięcej knajp, nie? Tak, ale jest mnóstwo ludzi, którzy... są takie godne miejsca? No są. Wiesz... No właśnie takie naprawdę to jest ich niewiele, bo to no. musi ktoś, wiesz, organizować z myślą o tym i trochę wiedzieć, na czym to polega. A to jest tak. bardziej tak, że już też nawet tam od, od znajomego czy coś miałem prośbę, że a tam wiesz, ma knajpę z burgerami i chciałby po prostu przyciągnąć ludzi, no to zrobię stand-up, czy coś hmm. tak, nie? Ale to, to jest inaczej, to jest klub nocny, który jest, jest piwnica i na górze jest też knajpa otwarta całą dobę, ale też myślę, że na tej samej zasadzie oni chcieli Fajnie, zarobić, by... chcą i nie, nie zastanawiali się tak bardzo nad tym jakby zaczęły powstawać kluby komediowe, nie? Takie stricte, bo niby tak. jest w Warszawie ten, ale to też o tym pisałem, co myślę o tym, bo <laughs> <laughs> no on jest klubem no. klancykowym raczej. niż Tak, niż, no takim niż, się stał trochę. No. Znaczy nie, no wiesz, ale takim różne mi o nie możemy raz... mówić, że, no ja że, że konkurencyjny, bo... no, no, ale głównie tak. impro i jakieś takie pochodne, a nie, tak, jest nie stand różne formy i te różne formy przesłoni. stand-up tam nie odgrywa znacząco im się w nie, nie bardzo, nie. A, a taki, chodzi mi o kluby takie nastawione na stand-up, żeby... Na przykład no. byliśmy, byłeś w Bełchatowie, czy nie, bo wiem, że ze stand-up... Nie, tam... w Bełchatowie nie byłem jeszcze. No to może jeszcze, tam bardzo fajnie jest. I tam mówił gościu, że planuje otworzyć salę, taką już specjalnie pod stand-up drugą, nie? To, to mi się jest... tak wyświetliło w głowie o to, tak jakby ktoś już specjalnie zmyślał o, o tej formie. Tak. No? Bo widać, że się przyjęła i chociaż miasto jest smutne i chcesz spierdalać stamtąd jak najszybciej, bo jest, jeszcze ja tam byłem. My w sobotę graliśmy to w niedzielę tam i miałem plan, żeby się wyspać, bo byłem po trasce takiej męczącej, długiej. I żeby pojechać stamtąd to około 14 czy 15, bo tak miałem transport, mm. ale miałem też o 8. To myślałem do ostatnich chwili, że nie wstanę, a później sobie pomyślałem, no w no. niedzielę będę musiał w tym mieście być. W <trycha> to, to Które więc, powinno tak. się nazwać samobójstwo, nie? No, i, I uciekłem stamtąd tak. o 8, wstałem. Bo... Czy ja na pewno jedno zauważyłem w mniejszych miastach, że często ludzie są... Mm, więcej ludzi przechodzi, czy może nawet są bardziej jakoś tak zajarani, nie? Że coś tam Ach. się dzieje, że co tego. Nie wiem, jak z utrzymaniem klubu poświęconemu komedii. No Mi się tak, wydaje, no że nawet w to... Warszawie to jest, to jest trudne, gdyby trudne. to był sam stand-up. Choćby bo, bo chyba widownia się znajdzie, jeśli odpowiednio to promujesz, bo ciągle mogą no. przychodzić nowi ludzie w takim mieście jak Warszawa, ale... No mogliby, nie? Ale, kurwa, tych komików jest za mało, tak naprawdę. Jest trochę mało, szczerze mówiąc, i, i widać Szczególnie coś tych takiego, lepszych. No. no Więc tak, to chyba... Wiesz, co, co, no, co mają jakieś dobre teksty i dobre tak, występy, nie? i wiesz, I, i, i, wierzysz, I mało, żeby... ale i, i też, no kurwa... Y... Ale mogłoby być coś tak, myśmy chyba przy okazji ostatniej rozmowy tu u ciebie też coś takiego powiedziałem, że wiesz, że był taki klub, że masz na przykład tak jak w Stanach, jedziesz tam i grasz trzy dni na przykład. No tak. Tylko to jest możliwe właśnie w, tylko w dużych miastach, nie? Mhm. Praktycznie, no bo tej publiki nie ma tyle, nie? Tak, Ale grasz tak. te trzy dni i pracujesz sobie nad tym, kształtujesz tam swój materiał, wiesz, swój dłuższy powiedzmy, a sobie testujesz różne rzeczy. W różnych warunkach, w różnych dniach tygodnia. Tak. I, i, I wiesz, i na przykład tu pracuję, tak jak mówił w podcastach, tam ktoś tam pracuje, wiesz, tak gawel Fejga pracuje, we wtorek, środek i czwartek tam, nie? W tym klubie. Tak, tak. No i to jest, wiesz, to, to jest. Jakby... To jest super, no. Nawet dwa występy pod rząd to już jest, jest trochę no. co innego. E, no tak, to też musisz mieć trochę na tyle tam Markę, czy, czy rozpoznawalność jakąś, żeby wyprzedać chyba te występy, to też bo... prawda, no. albo prawie wyprzedać, bo inaczej cię nie wezmą, nie? bo jak zapewnisz pół sali, tak. no to nie, nie opłaca im się. Myślę, że to jest jeszcze do, do... no to trzeba to robić, żeby to robimy to i wiesz, duża zasługa w populazowaniu no. formy na pewno w Abelarda Gizynie. nie? Tu trzeba wspomnieć, że on zawsze wspiera i nowo wchodzących i jeżeli właśnie dają radę i coś w nich widzi i cała samą formę, nie? Tak. To jest fajne, bo ma dużą popularność i wiesz i no i gdzieś tam ta, coś tam pierdolnęło, nie, w świadomości ludzi, że zaczęli przychodzić na ten stand-up tak, coraz więcej tak. ludzi. Na przykład wy jeździcie w tę trasę wielką, nie, tak jak my na przykład w stand-up time, mhm. Tylko że u was jest inaczej, że macie tam ileś, ostatnim mieście z 10, nie chyba. Czy dobrze D mówię? Tak, nie no. było 13, nawet chyba, czy no, no to no, mam to ale... rozłożone na miesiąc. Mamy tak. 3, 4, bo będziemy mieli 5, nie? Aha. Też niedługo, w, w, chyba dwa miesiące z rzędu. Tak, ale z, w z przerwami jakby tak. No i, i wiesz, i przychodzą na to ludzie. U was przychodzą, bo wie, słyszałem, widziałem zdjęcia i, i wiesz. Opowiadano mi, yy, to możesz potwierdzić też pewnie, u nas przychodzą, Potwierdza. to jest zajebiste, nie? bo tak, jakoś nie, no. ludzie polubili te grupówki też, nie chociaż one mają swoje, swój minus taki, że no tam nie możesz być w pełni, wiesz, do końca się roz, rozhasać, tak, tak. Jak, tak jak na pół godzinie, czy tam dłuższej Jasne, formie. Czy, czy nawet 15 minut nie ma tak. czasu rozwinąć, no, się no i, i najlepiej rzeczy. dać I tam musisz, jak najlepszy, tak, no, żeby musisz, tam rozjebać, musisz, wiesz, być się intensywnie, tak. no. Musisz intensywnie, tak. Konkurować tak, ze że... wszystkimi. No właśnie, to jest ten element A. konkurencji. On jest czasem niewypowiedziany, ale gdzieś tam jest, nie? Że, żeby, oczywiście. Że zależy w każdemu, żeby jak najlepiej zagrać. Nie? Tak, no i też ludzie oceniają w ten sposób. A, no, że ten, tak. ten rozjebał, ten najlepszy. Tak. A, tego to niekoniecznie. No. I tak, tak zwykle takie skrajności. No ale tak, to jest fajne, że, że wiesz, jesteśmy w stanie już zapełnić salę na kilkaset osób. Wygraliście dla, dla kilku tysięcy chyba, tak? W pewnym momencie przynajmniej. Nie. Czy to była, standard, czy to była gala? To gala, gala grała, Aha, no, no to sorry. Gala. No, ale, no, ale nie, my stand up time największa publika, nie wiem, no chyba. Ale w bo... tym w 600 osób chyba w Palladium, mm -hmm. tak jak się mieści. Tak. To był start tak. gdzieś. No, ale, ale, będziemy w Krakowie w studiu, w studiu, nie, w klubie studio. No tam 900 osób. Ja Super. tam byłem z, z Abelardem i z Wielką graliśmy saporty przed Abelardem, nie? Tak. Chujowo mi się tam gra. Tak? Ja mam też wrażenie, że, bo wiesz, bo to jest klub studencki, nie? Mhm. Chyba przyszło młodych osób dużo. My będziemy grać, to będzie tam w, w ramach Juvenaliów z tego, co się orientowałem Aha. w necie, To będzie piekło, podejrzewam, nie? No, bo, <laughs> chociaż tyle, że może będą najebani, nie? To przynajmniej będzie taka tam plus, piekło, ale... takie wiesz, dzikie, nie? Bo tak. gorzej jak jest piekło, które jest statyczne i takie patrzą na ciebie i nie rozumieją, nie? Mhm. Bo ja mam już, już nie raz to mówiłem, że no mam momenty, gdzie to są dick jokes, nie bo bardzo lubię takie obleśne, kurwa, zawsze to lubiłem, ale też no mam chociażby strukturę czy składnie mam taką, że o Jezu, że, że widzę, że część osób w ogóle nie, nie, nie potrafi się przestawić na słuchanie, nie? Część, tak. tylko chce jak najprościej nie? Mhm. I, i czuję, że to ja, mam, ja muszę mówić do ludzi 25+, plus, nie? Tak. no z poza wyjątkami, bo wiadomo, są osoby, które mają 20 czy 19 czy nawet 15 lata się zachowują, jakby miały... 27 czy 30 czasem, nie? To jednak, no są dwa różne, wiesz, te, tak. jest, jest ten element doświadczenia i element wieku, nie? Często się pokrywa, gdzie te, wiesz, osoby do 25 to są dawny pierdolone, za przeproszeniem. <śmiech> <śmiech> a, a, a wiesz, Ale a, nie a, zawsze, tak? a czasem są tak, że ktoś ma jakieś traumatyczne, to często traumatyczne podejrzewam przeżycia, kształtują dojrzałość jakąś taką wewnętrzną i zmęczenie światem, które, tak. no jest wartościowe jak dla mnie, nie? Bo to jest, mhm. widać, że z tym człowiekiem można porozmawiać, nie? Tak. tak? Z tobą, nie? No ale ty jesteś stary, my, my jesteśmy w jednym wieku. Tak, e, ja trzyści mam już trzy, tak. No to ja skończę we wrześniu, nie? Aha. No to osiem, trzy. tak. tak. No. No to już wiesz, dla takich ludzi lepiej, nie wiem, wiesz, jak ty tak. czy widzisz po sobie, że, Kaplica, tak. że czy też wolisz dla starszych ludzi. Tak, ja też, ja od początku tak trochę miałem, bo no. ja też mam w ogóle taką może tendencję, czy, czy jakieś takie, nie wiem, czy to przez komików, którzy mi się podobają, czy jakieś takie spojrzenie na świat, ale takie żarty, które w ogóle ja chyba powinienem być starszy, żeby je nawet opowiadać, więc części oczywiście nie mówię, bo to jest takie... Do tego dążyć. Tak, no, no, lepsze no, bym, lepsze 40-letnim rozwodnikiem, to wtedy mógłbym gadać te niektóre rzeczy, ale tak, no zgadzam się z tobą zazwyczaj, jasne. Dziękuję. No. W sensie w tym, a, no, w tym przypadku. No, a wiesz, zauważyłem właśnie, że, że nawet te takie mocne, nie, bo mam takie też mocne rzeczy czasem, nie, lubię je mieć i no, że ci star im starsi, tym lepiej to przyjmują nawet, mm -hmm. nie? Nie wiem, czy jeszcze tacy, wiesz, może oni byli w oborze koncentracyjnym. <głos> Ja Ale już tak... przeżyli już wszystko, nie? Tak. I ich, ich, ich bawi już to takie, taka przesada w tym, powiedzmy, w cudzysłowie hardkorze, nie? Tak, w czymś jakimś bardziej mrocznym A coś, młodzi, tak? kurwa, wiesz, ojejku, patrzą. Ale te też, mówię, są wyjątki, nie? Naprawdę, bo poznałem poprzez to jeżdżenie jakieś młodsze osoby, które mają mózgi starszych osób mhm. jakby, nie? Czy, czy doświadczenie, czy, czy cokolwiek ich tam ukształtowało w ten sposób, że no, u nich nie czuć, że są młodzi, nie? Tak. No ale to, to jest mniejszość, nie? No to chodzi o doświadczenia chyba, tak? No jakby właśnie. Czy... Ostatnio jakaś taka, taka dyskusja bo przy świątecznym stole, jak to zwykle bywa, że zawsze prędzej czy później tam coś schodzi na politykę i wiesz, takie tam. No, tak, My, nie. oni, prawica, lewica, coś tam. Ja tam za bardzo się nie przywiązuję do żadnej, żadnej opcji, ale wiadomo, no. że jestem bardziej z bardziej jesteś narodowcem, nie? <laughs> no maksa. Szafa pełna fleków i patriotic worków. Zakładasz, tak, jest... kurwa, czepek, malujesz charakteryzację, jesteś łysy i wychodzisz tak, na... to jestem właśnie ja. Na no masz, ale... hajlujesz to. Tak. I wiesz, i tak no. gadajmy o tym, co czy... bardziej na lewo, wiadomo, nie? Tak, jesteś, jak najbardziej, no. ale co tam nas odróż... Jaka jest różnica między tymi, że my nie... Mama coś tam mówiła, że a, czy artykuł, że my nie jesteśmy wcale tacy różni. Wszyscy mamy te same jakieś tam narodowe kompleksy czy coś. Ja Narządy rozrodcze wszyscy tak, mamy. Te snarze, ale ja mówię, nie wiem, nas chyba... Kompleksy na ich punkcie. Dla mnie od tych ludzi, którzy głosują tam na jakieś pisy czy takie no. chujnie inne i nie zastanawiają się nad tym, to, to mnie różni, moim zdaniem to, to jest takie, takie, że oni nigdy nie wyjechali w sensie, że nie, A. albo nie wyjechali nawet nie, że za granicę, czy do innego miasta, tylko kurwa umysłowo jakoś mm -hmm. nie mają takiej ciekawości, jakiegoś dystansu. No, to to może nawet być z czytania książek przyśnie, czy tak, z podróżowania tak. Tak, jakiegoś tymczasowego, ale takiego wiesz, takie poczucie, że u nas jest najlepiej, my wiemy wszystko i zamknij ryja, nie? To jakby nie ma... Ja nie mam nigdy takiego, raczej takiej opinii, bardzo rzadko. Nie, ale to też u ciebie pewnie działa bo... też to poza czytaniem i, i pewnie, bo jesteś też światło osobą, z tego co wiem. No, to... no jest bo... No, bo z udajesz. tym czytaniem to szczególnie, ale... Ale dobra, no, no kie... przeczytałeś kilka książek. Tak, kiedyś miał. dużo więcej czytałem. Ale... No, no, ja tak samo, ale <laughs> człowiek się rozdieniwia na starość, tak. poza jakimiś profesorami i pisarzami, bo nie muszą, ale... No ty w Stanach gdzieś tam byłeś, nie? W, w, w młodości wczesnej. No tak, i, tak, no. i, I wiesz, to też to, Ja wiesz, Darek Gadowski, o którym często wspominam, czy w tekstach, czy w ogóle mój, mój dobry wiesz brat wręcz stand-upowy, tak. to no, on był też, on chyba do pokazywał mi zdjęcia w ogóle z jakiejś wielorasowej klasy, bo on Aha. wchodził gdzieś w Stanach do szkoły, nie? Miał tam w ogóle A. zostać, ale jego brat był tam związany gdzieś z kimś, śmieszne, mieszkał ja... przez jakiś czas w Stanach, nie? A wiesz w jakim mieście? Nie pamiętam. Mhm. Wiesz? Wiem, że on na pewno byli gdzieś w Nowym Jorku, pracowali z siostrzeńcem, mhm. ale nie, nie wiem, czy on w tym Nowym Jorku chodził. No dobrze. No, no nie wiem, ale yy, i on mówił, że to go otworzyło mocno. Wiesz, Darek jest kolesiem, który bardzo dużo, jak go kiedyś zaprosisz, to cię tu zagada na śmierć. Bardzo dużo mu mówi, że może męczyć, mhm. ale, ale wiesz, on jest otwarty bardzo, bardzo pro do ludzi, nie? Tak, tak. I mówił, że to prawdopodobnie przez to, jak patrzy tak na siebie autorefleksyjnie, przez ten pobyt tam. Nie? gdzie musiał, został wrzucony nagle z polskiej kurwa, no. tak zwanej szarej, coś, czego moja matka zawsze, yy, wiesz, drwi, że no, szara rzeczywistość, coś tam nie było tak wcale źle w PRL-u, prawda? <głosy> <głosy> Ale jednak no, jest to bardziej szara rzeczywistość nawet teraz niż ta. Amerykańska, tak, nawet tak. niekoniecznie Nowojorska, czy nawet chociażby jakiś, nawet kurwa jakiś południe jest bardziej kolorowe. Niż, no chyba, że to jest mit. To, to już bym no się może, może nie to przesadzam. No no to zależy, jak kurwa, kolor, bardziej no, kolorowe jest, bo tam jest na przykład ładna pogoda i jest bardziej no, zróżnicowana ludność, ale No, też no jest... i czarnoskórych jest dużo no na południu tak, nie? ale jest, też jest no wiem, smutno no też jest... w no tam jak jest no tak, bieda tak, taka tak. w Mississippi no, czy No tak, czy, czy jakiś Detroit, czy co, albo no, właśnie te, to teraz tak. mówiąc już, od, odbiegając od południa, ale Detroit przecież jest symbolem tego upadku. Tak, tak no wiem, Detroit myślę. to jest taki gorszy Radom, no. tak. <laughs> no, no mówią, że Bytom to jest może Bytom, bardziej... wiesz, że to jest polskie Detroit. No może tak, ale Detroit jest duży, a to jest... Tak, no Bytom jest zdawa mały. No i, i wiesz, i to ten pobyt, że tam no ukształtował tę jego postawę taką otwartościową, nie? Tak, trochę z, z przymusu pewnie, nie? No i... Tak, tak, że został wrzucony właśnie do tej klasy, gdzie było, wiesz, jakiś tam Meksykaniec mały, czyli... Taki maluśki w sombrero zapierdalasz. I przedostał się, wiesz, nielegalnie. W pudełku po butach. Jakie są stereotypy tam. Ale, co, ale... A co w ogóle o polityce teraz myślisz? A wiesz... Taki, taki armagedon trochę. Naszej, czy no, nawet, no nawet pomyślałem, jak o tym Meksykańcu, mówiąc o tym Trumpie hmm. całym, który chce mur zbudować. chcę ja tak pobieżnie bardzo patrzę na to, mnie to w, w kurwa, i trochę już jak mnie nie interesuje. Fascynujące jest dla mnie trochę to, że, że Trump jest poważnie traktowanym tak, kandydatem. Tak, bo to przyjął jak i... żart w ogóle, że on wystartuje. Tak, nie, tak. tak i, i, i, a teraz okazuje się, że może nawet ma spore szanse na, no nie wiem, na nominację, jeśli nie na, yy, na wygraną, ale ja wiem, ja nie bardzo chcę o tym nawet chyba gadać. A to chuj z nim, nie? Chuj z nim trochę. Polska polityka jest... mi też wkurza, chociaż też mam już położoną laskę na to od, od dawnego czasu, ale no jest tak jakoś, no to niedobrze, nie? Tak. Wiesz, bo w Stanach właśnie też jest mnóstwo tych ludzi, co tak, mają to takie, to zamknięcie w głowie, w sensie nie ma tego tak, tak. tego dystansu czy coś i to jest coś, co chyba Właśnie musisz spotkać chyba więcej ludzi różnych od siebie może, to nie na wszystkich to działa, ale ta otwartość to jest, co mówisz o tym, o tym Darku, to tak, to jest wymuszone, że musisz poznać trochę no. ludzi w obcym środowisku, ale, ale mam wrażenie, że im więcej poznasz ludzi zupełnie innych od siebie, z jakimiś innymi poglądami czy tłem, to, to zaczynasz rozumieć, że no kurwa, może ja nie, nie zawsze mam rację, nie, może nie wszystko o, jest tak, jak mi się wydaje, nie wszystko jest dla mnie. I takie różne rzeczy, nie? Taka trochę, kurwa, skromność zasadnicza. No i zasadnicza. skromność i, i... i taka postawa, że wiesz, co mnie irytuje w życiu społecznym, taka postawa u niektórych osób, tak jakby, wiesz, świat, oni byli pępkiem świata, albo byli w centrum tak. świata, albo świat należał do nich, wiesz. Tak. Osoby, które, no, prozaiczny przykład, które idą, wiesz, gdzieś w sklepie, albo na chodniku i nie widzą nikogo i się wpierdalają w ciebie na przykład. Jasne. Nie, że jakoś hamsko, coś, żeby ciebie tam, wiesz... No, poniżej. Po prostu coś nie coś myślą, nie, nie zauważam. Nic nie widzą, nie? Tak. I no, no to jest takie no, zaściankowe zamknięcie, takie mocne, nie? Chyba tak. No ale no, no, trudno. Nie wiem skąd to, nie zastanawiam się czasami skąd to się bierze, bo też myśl, jak powiedzieli zaściankowe, to od razu sobie pomyślałem o człowieku, który wyjeżdża ze wsi do miasta i jest wszystkiego no. ciekawy i otwarty, dlatego że no. Poznaje nowe rzeczy, nie? Więc jakby tak. nie wiem skąd to się bierze. No, no różnie, no wiesz, to, to nawet może... tkwi jakoś w człowieku, to... bo nawet wiesz, na przykład ludzie na, są dobrze sytuowani, nie? No i też są tacy, wiesz, zamknięci, tak, Może mają, mogą sobie pozwolić na otwarcie, nie? Za sprawą, no nawet nie lektur, że ich stać na dużo książek, bo powiedzmy są leniwi, a mogą pojeździć. Ale jak jadą, to też są zamknięci gdzieś, tak. nie? I to nawet, wiesz, no trudne. Ja jest, ostatnio jechałem no. właśnie, tutaj jechałem tym ekspresem, nie? I to mnie kosztowało 116 złotych 10 groszy. Uh -huh. Pamiętam, bo mnie boli. <śmiech> <śmiech> nie, jebać to. PKP, A, tak? Ta, tak, ale eks ekspres taki, wiesz, fajny, tam z Berlina do, do Warszawy, bo 2,5 no tak. dwie, dwie godziny jechał tylko, bo... Yy... Akurat nie, nie miałem zwrotów, no ale to i tak tam się kalkuluje. Nieważne, mam teraz pieniądze. Spierdalaj. Nie, ale. Spierdalaj, biedny Jacku, który siedzi. Teraz jestem niebiedny. Nie, ale i wiesz, i, i to mnie zmusiło do przebywania w towarzystwie dobrze, ewidentnie dobrze sytuowanych no ludzi. Tak. Byli strasznie wkurwiający i dziecko było wkurwiające, nie? Bychała matka z dzieckiem i rodzice. Ten, I ten na przykład stary był aż, aż za bardzo porządny i taki. Aż za kulturalny, aż za czysty, kurwa. Miał mm -hmm. bardzo wypielęgnowane paznokcie, wiesz. Pachniał mydłem. A, taki, wiesz, mm -hmm. no, na, na, prze, na przekór wszystkiemu, taki, tak. wiesz, no, bardzo porządny. I, I oni strasznie bredzili, wiesz, i całą drogę chciałem się skupić. To dziecko było wkurwiające, bo też ewidentnie rozpieszczane takie mocno, że, że wiesz, zwraca się na nie uwagę cały czas, nie? Jakaś mm -hmm. dziewczynka taka i ona darła ryja co chwilę. Mówię ja pierdolę, ze mną jecha jeszcze na, ja je kręcę i naprzeciwko jakiś, kurwa, uchodźca. No, taki, znaczy, nie, no, śniady koleś, jakiś chyba hindus, jeżeli tak, tak. miałbym strzelać, nie? Uh -huh. Czytał Paolo Kalio, więc, kurwa, wszystko, bo w stanie no, była kulminacja, jakiejś, kurwa, głupoty ty. Tak, już w takiej chwili się zastanawiasz, czy nie lepiej byłoby w drugiej klasie, nie? Tam no, z bruz, z jakiś wiesz, z jedzącymi ludźmi, tak. z człowiekiem dającym jajko na twardy tak. i kabanosa no, ale przynajmniej i się pomidora nie... pff, i kapiącym na ludzi, a widziałem zajebistą scenę w pociągu, właśnie tak było lato, nie, i ty oczywiście widzę, o Jezu, polski, kurwa, wiesz, no ja lubię alkohol, mi używki wszelkie, ale, wiesz, w dzień, kurwa, nieś tam 15 czy 14, tym tak. ty pociągiem widzę, ożywca, wyciąga dziadnie i pff, i pierdolno, bo chyba było i na typa, który jechał w takich lakierkach na te jego buty, wie, tak, takie ładne, wiesz, tak. oj, przepraszam, ale, oj, nie szkodzi, i taki, w kurwie, piękna scena, jest pompa od razu, no, no ta, ale, ale ten człowiek, co wpierdala kabanosa i jajko no. na twardo, może przynajmniej się nie będzie odzywał tak, do siebie. Tak, ale i... sobie wyobrażałem, Spokojnie. jednocześnie siedząc w tym przedziale, że siedzę w innym, bo zazwyczaj siedzę w takim, gdzie jest cicho, ludzie nie mówią. Mm. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że to też to... jakaś forma zamknięcia, że ludzie nie rozmawiają ze sobą. No, nie? tak. Tylko, że oni, nie rozmawia... oni rozmawiają między sobą, i ze sobą, nie? No, tak. Do nas nic nie mówili, do tego czytającego Paweł Loka i do mnie. Z drugiej strony na szczęście, ale to jest też moje zamknięcie, bo ja lubię jednak w ciszy, nie? Lubię ja ciszę. I, ale tam i, były przedziały w ogóle w tym ekspresie? Tak, bo znaczy był Aha. bezprzedziałowy, ale A. kupiłem sobie na przedział, bo tam są takie wygodne sześcio, wiesz, osobowe takie tak. fotele są, nie? Uh -huh. Bezprzedziałowe też lubię, bo siedzisz tak, wiesz... Tylko tam jest kwestia, że ktoś koło ciebie może usiąść, nie? I to też tak średnio lubię. <śmiech> tak. No, taki jesteś z kimś obcym, taki, na no. takiej no, taki małej, ale tam one są z kolei wygodniejsze, możesz nogi sobie wyciągnąć, uh -huh. nie? Bo przed tobą nikogo nie ma, tylko jest dupa kogoś, który siedzi przed tobą, tyłem do ciebie, tej. nie? No. no, wiesz, pociągi, tak, jeżeli ogólnie miałbym powiedzieć, to... Chciałbyś podsumować? Tak, ta, chciałem podsumować, nie wiem, czy to rządy właśnie też tej pluszowej prawicy PO, mimo, że tam afery, różne, przekręty w tych, w kurwa, spółkach, nie, PKP i tak dalej, no też też były, to jednak jakoś to się poprawiło, niż tak jak patrzę na swoje podróżowanie, nie wiem, dekadę wstecz, a mhm. rok wstecz, no to jest lepiej zdecydowanie, to Pendolino jest wiesz, w ogóle... Tak, to prawda. Zachęcam, Yuh. też będę wam... nie wiem, czy ja to jest zasługa tak więc... i jak długo to wszystko no trwa, też nie tak no właśnie, To ale... mogło być coś, co podpisali tam 12 co, lat Coś, tam. co Jaruzelski jeszcze zrobił, tak. prawda? <gulanie. <gulanie. ale... Z Urbanem przy Boko. Ale rzeczywiście, przez ostatnie 10 lat jest spora... Jest i, i w ogóle no. też będę, tak jak zapraszam was, czasem mi wkurwiało, że Koszalin jest oddalony, ale jak zapraszam komiku z Warszawy, nie? Yuh. Czy, na, nie wiem, z Krakowa kogoś, to no to już jest już radykalny przykład, że no trzeba tam napierdalać jednak nie daleko, tak. ale będzie, słuchaj, gaweł ten, jeździł przez Koszalin Pendolino, będzie jeździło, Aha. będzie linia puszczona z tego, z Krakowa do, do Kołobrzegu, nie? Mm. przez Koszalin. Więc. To fajnie, Spokojnie. Także Ja luzim. do tej pory nie jechałem Pendolino, bo ja jakoś mało pociągiem chyba podróżuję i ja jechałem nie miałem jeść. jeszcze okazji. Zbara trzy razy, no. Kurde. To, no. to, się, to się nazywa życie. Nie, jest zły, nie? Chociaż z drugiej strony jak sobie, wiesz, zawsze może być lepiej jak sobie wyobrazić te żewę, no, czy te japońskie skórki. No. jest jak to zapierdziela, to ja bym był w tym. Niecałą godzinę bym był z Poznania w Poznania, wiesz, do koszaina, tak, A tak jadę cztery, nie? A pendolincem, no też bym szybciej no, ale był. ale wyobraź sobie, żeby u nas położyli te te tory, czy co to tam jest, nie. jeszcze nie spierdolili tego. Nie, po wiesz, ta, w, w centrum Poznania jest remont y, tego y, rondo Caponiera w całym Aha. centrum i on trwa. 6 lat, kurwa, nie? Mm -hmm. Miał być na euro gotowy. <laughs> I teraz jechałem taksówką na dworze, wiesz, i każdy taksówkarz na to narzeka. Ale ten, z którym jechałem teraz lat. nie narzekał, kurwa. Aha. Więc ja zacząłem mówić, a, a ile ten remont, to... daj pan spokój tutaj, kurwa. Po co robić szybko, jak można bejmy, to w Poznaniu pieniądze bejmy się. Jak można tutaj sobie rozkraść, nie? Bo tam, były te... tam też afery niestety były takie jakaś. Wiesz, przytulanki pieniędzy na mhm. boku i przeciągają tę budowę, żeby wiesz, można zarobić na tym jeszcze, nie? Jak no się udowodni, że trzeba coś tam poprawić poprawę, kurwa. Ale to jest żałosne, nie, że w tym w centrum, wiesz, europejskie powiedzmy miasto i no. ten remont tyle trwa, to nie jest duży odcinek, kurwa, nie. Dziwne, I samy centrum trochę... miasta, które jest Dziwne, rozkopane jest. przez tyle, tyle lat. Nie? Ciekawe, ile w ogóle trwa, trwa sam remont, a ile ta biurokracja wokół, nie? nawet bez tych poprawek, nawet ta podstawało, bo czasami jest tak, że no. No, nic nie możemy zrobić, bo tu czekamy na coś tam, nie, jakby to jest tutaj, nie wiem, na moim ośrodku do tej pory nie ma y, sortowania śmieci. Ja mam zasadniczo no. wyjebane na to, ale robiłbym to, gdyby była taka możliwość, ale nie ma. Gdyby wisi, było. Wisi plaka, tu proszę sortować śmieci, tam różne kolory pojemników, ale ja nichuja u tych pojemników nie widziałem i nie wiem, ile jeszcze nie zobaczę, nie? No nie ma, u mnie w Poznaniu też nie ma sortowania. A to zależy od. Ja mieszkam w kamienicy, która należy do tam os osób, które mieszkają na dole. Jakby nie tak, jak mają te kamienice i wynajmują mieszkanie. To po prostu oni nie zrobili, nie? No tak, no musi być tak, ktoś. Do, no nie wiem, tak. wielka waraszczyk ja słyszałem wczoraj tam no, no, nowy kawałek o tym, że w McDonaldzie tam jest ten. To też zauważyłem jest, tak. i wiesz, i chuj wieczas z tym staje też i nie wiem no, co jest papierem, a co nie. No tak, to już w ogóle, tak, no. bo te materiały. A co co jest oni plastikiem? Stosują, to... Powinni to oznaczać, albo podpisywać plastik, papier, kurwa. <laughs> hamburger, hamburger. Wołowina, wiesz, wszystko podpisane, tak. flamastrem, kurwa. Ej co, widzę, w ogóle jakoś nie zauważyłem tego wcześniej, że masz kolkę i jeszcze sprajta przyniosłeś, jesteś... No i herbatę Nie, nie do mier cukru. No, ja no. lubię pić tak. Jeszcze mam wodę, na no, wodę najmniej no. lubię. Ostatnio no, tak. sta starałem się pić wodę trochę, ale średnio. Żyłem przez tydzień zdrowo, ostatnio tam z miesiącem. Aż tydzień? Temu. Byłem zawzięty, udało mi się przez tydzień i później tak stopniowo osuwałem się znowu w niezdrowy tryb życia, bo miałem atak podagry, tak jak o tym też kiedyś w tej rozmowie poprzedniej rozmawiałem, że w pile jak pracowałem, to miałem atak chyba i ten tak, palec chyba. zaatakował, nie? Co I ostatnio miałem atak po pięciu no, latach, co? nie. No i tylko nie był aż tak mocny, bo wtedy nie mogłem spać z bólu, a tak, teraz się rano obudziłem i czuję, o kurwa to jest to, a wieczorem tak mi już pobolewało, nie. No i to niestety, no, tam byłem unieruchony, znaczy, unierucho... kulałem tak, nie? Mhm. Przez jeden dzień bardzo mocno, na drugi dzień pojechałem do Tarczyna, tam u Tomka Koewskiego z Darkiem wystąpiliśmy, on tam jakąś stękę. Ogarnia, jak to mówi młodzież. I... <ścoughs> I no i tam kulałem, ale tak jak w moment wchodzenia, powiem Ci gaweł, że jak... Jakbyś miał kiedyś podagrę, nie? Mhm. To, to zagraj coś, to od razu ci przejdzie, nie? Bo to tak. jest. A, zapominasz owszem. Ja on tam bez nogi mógł wejść pewnie. Tak, za tak, to, jesteś... Wszystko zapominasz. Nie, że tak. chce ci się srać cokolwiek, no. No, zapominasz od razu i musisz zagrać, wiesz? Przynajmniej ja mam sobie tę determinację. Ja, ja też tak zauważyłem, tak. Jak, nawet jak. mi, ja o, stary, mi się szczęść, no, już nie mam czasu. Dobra, za chwilę mi przejdzie, bo jak będę zbyt skupiony. Ja mam no. niestety, co jest niebezpieczne, przepity bardzo dobre występy, nie? Mm. Że jestem ledwo żywy, wchodzę i się zamieniam, kurwa, w człowieka, który żyje, nie? Tak. Później schodzę mi się przypomina, był taki, kurwa, kawałek Maron opowiadał, w tym był taki, jak jestem co ten prowadzi, wiesz, odpowiadał historię. A, this is, ha, ha, this is not happening? This is not happening. I Maron pela jakim jakimś starym komiku, który był chyba heroinistą, czy ktoś był przećpany strasznie, go wrzucali, kurwa, tak. on na scenę, się zamieniał nagle, kurwa, w typa, który tak. daje radę. że jak siedział bóg, za sceną, to, to zasypiał, bóg, przysypiał, bóg, tak. przysypiał, tak? Tak. Trzymał się tam, a jak wszedł, to pierwano no. set i było wszystko w porządku. Tak. I, no i ja niestety gdzieś tam, było, było kilka przykładów, że udało mi się bardzo dobrze zagrać, a, a byłem ledwo żywy, nie? Ale to się jakoś wyłącza. Wiem, że muszę dać radę i Pierdolzić, no to, jest, to jest zależy tak. od tego, wiesz. To najlepiej tak jak Adam Małysz mówił, nie? Że trzeba wykonać dobre skoki, nie myśleć ani o przeszłości, <śmiech> ani o przeszłości, <śmiech> albo jak śpiewałem i na masz tam. Uh -huh. Wiesz, że w tej ósmej mili, nie? że teraz jest ten moment, że trzeba... Szkoda, że nie widać tego gestu, który ty robisz. Jak Jacek no. podniósł obie ręce i ta, zamachał. Ja, Jakbyś jak nie wiedział, kim jest Eminem, to ci No Wiesz, Eminem, tak, tak, klucz, you know Eminem, tak jak wiesz, komuś wytłumaczyć, no, to nie zna języka. Pan to mimiczny. No, a, a wiesz, a ta podagra, no to atakuje przez używki jebane, przez, przez jedzenie, nieodpowiednią dietę, nie? No i przez niezdrowy tryb życia, który ja niestety lubię praktykować i pewnie tak. to mnie zaprowadzi pewnego dnia do grobu, ale z drugiej strony no, wiesz. No na pewno do grobu kwestia jak, w, na ile wcześniej, tak? Znaczy, tak? to prawda. Na ile będzie za wcześnie na Może siebie. Może tak się, A. wiesz, no, ty ze mnie tam, tam, znaczy nawet nie zadwiłeś to, bo to było, widać tam było, prawda, też szacunek, nie? Jak powiedziałeś o blogu coś tam, A, że tu ja Bukowski, coś tam. No, i ten, no. Ale tak mi się przypomniał Bukowski, jak poznał te Linde Lee, nie? Bukowski. Mhm. To ona go przekonała do picia wina, bo przez całe życie ładował jakieś wiesz, wcześniej tam, czy WD, czy taniej, wiesz, błyskacze tak. i browary że wino jest najzdrowsze z tych wszystkich i on Aha. pił tylko wino później już, nie? Pod koniec życia, więc może, wiesz, gdzieś... Może zdro... przerzucisz się na wino? Zdrowy rozsądek, tak, wstąpi mm -hmm. we mnie i, i, i zacznę no, okay. się żywić ryżem, kurwa, nie co tam się ja je jeszcze. Ryżem. <gryżem> to jest zajebiste, że pierwszy przykład zdrowego jedzenia, jaki ci mówi, o, ryż, biały ryż. No, no ja nie znam ryżu, wiesz, tak? Tak? A, okay. tak, a ty lubisz pewnie. Wyglądasz no. mi na człowieka, który je ryż. <gryżem> Przykro mi się zrobiło. To jest, Albo do, to jest definiująca cecha. No, ja wygląda takiego co co wpierdala ryż. Tak. Nie, e, tylko nie, Widzę, że tak jest, że nie pogardzisz daniem z ryżem. A ja nie, na przykład. Mówię, Zależy mi. mi z tym ci zajebie zaraz. Nie jakbym mi przyniosła na przykład. Czy mi się. Kobietę. Nie płacę. Po... <laughs> Rola kobiety musisz przynieść Jak jedzenie. kobieta wierzy. to tym bardziej. To no. tym bardziej. Ale nie. Odejdź. Nie, bo <śmiech> to to bardzo ryż. łatwo jest spierdolić ludzie dziwnie gotują ryż w Polsce, szczególnie taki domowy, bo kupują ten kurwa ryż, nie, może już teraz nie tak bardzo, ale kupują ryż w torebkach, Te. gotują to w torebce, aż, no. aż do spuchnięcia i taki kurwa mokry, nie, nie to jest niedobre. Ale no. oczywiście, że można fajnie... Ja Ale lubię smażony, ryż. smażony ryż to też spoko, nie? Tylko to już zdrowe nie jest, by No najmniej. to jest, bo ja lubię właśnie takie, co jest niezdrowe, nie? Smażoną tak. kokainę, wysmażoną... Smaż... Niegotowaną. Nie Za smażka tak z kokainy to... na pierożki tam sobie. Najbardziej lubię, jak jest smażona, no bo wszystko, co jest smażone, jest do... tak. smażone chipsko, wiesz. To... Lubię też, nie? Prawda? kobieta musisz podsmażyć, wtedy ja będę co... mógł przystąpić do działań, które... Skończył się dla obydwa. <śmiech> oh <my God. śmiech> pozytywnie, sukcesem, sukcesem kulinarnym. Wczoraj byłem pod, przy Stadionie Narodowym, było tam jakieś otwarcie sezonu food trakowego, wiesz, jakiś A, no street tak, food czy coś. Cieplej I tak. tam były smażone batoniki. A. Chciałem tego sprawdzić, bo nie miałem okazji wcześniej, mimo że no. siedziałem w Stanach, to... no. ale już, już się najadłem i po prostu stwierdziłem, nie, to jest jakby zły pomysł, Powiem tego nie, ci, nie, że nie da rady. gdybyś nie był najedzony, to A. to jest dobre, bo jadłem raz w Poznaniu, w takim fajnym lokalu, gdzie tam czasem na lunch się wybieram ze znajomą. <laughs> I ten to jadłem Marsa chyba w takim jakby panience takim, uh -huh. nie? Dobre domy. I to był akurat tydzień, ale nie wiem, czy to nie był brytyjski, że, że niby to w Wielkiej Brytanii takie robią. A czy, czy mówisz, że to w Stanach też? też? To jak najbardziej. A może znaczy, to, może to nie jest super popularne, mylić, ale jest nie? takie miejsce... Mogę mylić, ale ja. W którym ci usmażą w ogóle wszystko. Są a. znani z tego, że możesz... Oni, no to oni ściskiem badają, też smażą... można podejść. Przepraszam, <laughs> czy te, te tak. pani tam usmażą? Nie, nie wiem, na ile to jest legalne, ale możesz spróbować. Oni smażą nawet w ogóle chyba Coca-Colę. To jest dziwne. Bo kurde, tak. Biorą albo mrożą to, albo jakiś koncentrat i, i, i smażą tą, kurwa, Coca-Colę. To jest... Dziwne, ale to jest pewnie niezłe. To jest jakby cukier smażony, no. jakieś ciasto, nie? To może być niezłe. Tak, ale baton pole... dobry smażony. Spróbuję jeszcze kiedyś. Ogar o... <grych> Dzięki, wierz we mnie, o, że ogarniesz. dobrze dożyję tego. No i wiesz, i, i może zacznę biegać kiedyś też, nie? Tak. Ale nie lubię biegać. Ja, ja nawet lubię ćwiczyć, ale biegać nie bardzo, jakoś tak mnie... nudzi mnie to strasznie. Bez muzyki to już w ogóle mi jest ciężko. No ale jasne, to jest chyba najlepsza jakaś taka rzecz, jedna z lepszych na... Dużo ludzi biega teraz. Na nie? wyrobienie kondycji. No. Nie wiem, po co... Za, za czym oni biegną Zaczy, Nie wiem. Za, za, za czym to jest pogoń? Za szczęście. Za zdrowiem, za wypełnić za tę pustkę jakoś. Mógł. Tak, no to prawda. Jak wszystko się rusza, to nie myślę tak bardzo o tym, jak chyba tak. Jak jest chujowo w mojej pracy i w rodzinie. A czasem dobrze się skupić na smutku, on może coś przynieść. Tak. Na... Znaczy jest też taki etap, chyba jak już jak już masz trochę tej kondycji i dłużej też biegniesz, to y, wpadasz w taki trochę trans. Nie jest taki, rzeczywiście można długo biec i można. To też może jest jakaś taka forma medytacji nawet trochę, tak, ale, tak. ale takie bieganie po mieście, szczególnie tutaj, gdzie jest jakby dużo ruchu to nie jest, nie jest chyba nawet zbyt przyjemne, bo nie ma świeżego powietrza. To lepiej, może gdzieś w parku bardziej. Gdzieś do nie? parku, pobiegać. czy do lasu. No. I wtedy, centrum, jest, wtedy jest ta opcja, która już na pewno u nas też jest, ale w Stanach to jest super popularne, bo jest wszystko daleko, że ludzie jadą samochodem, czasami pół godziny albo dłużej, no. żeby gdzieś wysiąść w jakimś parku, porzucać frisbee i wsiadają z powrotem do samochodu, żeby jechać ta, do domu. Nie? No to jest nowoczesność, czy ponowoczesność, no tak, tak. cywilizacja wiesz, oparta. Tak, też miasta, gdzie nie ma tej zieleni, może tak dużo no. czasami. Tak. Co, co tam na blogu u Ciebie? Nie? Powiedz mi, Słuchaj, w ogóle, powiedz mi, jak to jest przyjaźnić się za Abelardem Gizą? On jest, jaki on jest prywatnie? Fajny jest czy. Bardzo przyjemny człowiek. Dobra. Bardzo, tak, nie. A na blogu? No tam no wprowadzi się, wiesz. No. Teksty wchodzą. No. <laughs> Dobrze mi się pisze, bo lubię pisać. Tak. I... Są czasem ostre, prawda, no tym właśnie odezwał się wtedy taki głos krytyczny, z drugiej strony on nie był jakiś mocno krytyczny, nie? To, nie mój chyba nie był zbyt, krytyczny. No, tak jak ja powiedziałem, tak że, że... To jest tam śmieszne, wiesz, i tak dalej, i że jest tam jakieś założenie, tylko że, wiesz, te teksty na przykład o tych eliminacjach, wiem, że mogłem urazić parę osób, nie? Z drugiej strony, radzi... ja, jeżeli miałbym coś poradzić i sobie, i wszystkim, to... No wiesz, że, że czasem można oddzielić to, co się robi, od tego, kim się jest, nie? Z drugiej strony to jest bardzo ciężkie, nie? Bo ludzie mają jednak... Ciężkie. Tak, wiesz, personalny stosunek do swojej, powiedzmy, twórczości, Jasne. nie? Jasne. Był w takim, jak, w jakim to było serial, nie? Czy w, chyba w Boardwalk Empire bardzo fajny serial, nie? Mm -hmm. Boardwalk. I ten y, był taki tak że ktoś odstrzelić kolesia mieli i mówi, nie traktuj tego osobiście. A on mówi, jak, ka Dej. Przecież każdy jest osobą. <śmiech> to no, no, tak, wiesz, tak. to było Dej. trafne i śmieszne. Dej, że Więc mam. Interesy, wra tak? Mam wrażenie, że mogłem, tak jak napisałem ostatnio, że ten blog mi miesza w sferze stosunków społecznych, czy tych znajomości w stand-upie, bo trochę je zabiera, nie? Mhm. Bo jednak ten głos mocno, radykalnie no tak, bo czasem tak krytykował, że jak skrytykujesz kogoś no, to, publicznie, to może to, mieć to... do ciebie wątek. Może no, mieć, nie? nie I, wiem, I czasem ktoś tak. tam, wiem, że ma, nie? Ale no, wiesz, to napisałem to i, i przyznam szczerze, że nie żałuję, no. Jeżeli zadałbyś pytanie, a czy byś to powtórzył, czy jeszcze raz, Aha. no to bym powiedział, no napisałbym jeszcze raz tak, tak samo, nie? Bo wierzę w te teksty i też otrzymywałem sygnały od osób, otrzymuję do dzisiaj, że to było bardzo trafne, te niektóre wręcz radykalne mhm. takie, wiesz, że my myśmy myśleliśmy to samo, tylko wiesz, nie każdy ma odwagę to powiedzieć, czy, czy właśnie napisać o tym, czy coś powiedzieć na głos, natomiast no, mam w sobie jakąś odrobinę empatii i wiem, że jakby o mnie tak jakoś napisano mocno, no to bym się mógł wkurwić, ale jednocześnie... No Staram się robić dobre rzeczy, nie? Żeby właśnie nikt nie mógł tak. nie powiedzieć, że jesteś chujowy, nie? Dlaczego pierdolisz o innych, że są chujowi, nie? Tak. tak więc staram się dawać dobre występy, czasem się udaje, prawda? Dawać te dobre występy i zwłaszcza w momentach, które są gdzieś tam istotne i, i jak ktoś tam, osoby widzą, które, które wkurwiłem, że dałem dobry występ, to się mogą odpierdolić, nie? Tak. Mam, wiesz, ma, mam prawo coś napisać, skrytykować. Ktoś Jasne. ma prawo na to odpowiedzieć, tak jak napisałem o, o, wiesz, o, o, o Jansie raz, który mnie wkurwił, nie? Mm -hmm. No to on to odpowiedział na swoim w jak, jakiś list taki, który był kurwa strasznie słaby. Nie? I to nie tylko ja tak twierdzę. Mm -hmm. I wiesz, i, ale każdy ma prawo i napisać, i odpowiedzieć, wiesz. jest zawsze, to jest zawsze jakiś dialog, nie? Ostatnio ja obowiąz... to jest śmieszne, no, no. bo to, jest, to, co piszesz, też jest zabawne, ale mi, mi chodzi o to, że to jest śmieszne ogólnie, takie, że tam raz, że że. nie powinien się, tego robić. że coś... ty się unosisz, a drugie, że, że ludzie się burzą na to, bo to wszystko jest takie też hermetyczne i tego. A... No jest, no. Jakieś, e. wiesz, osoba jakaś przeczytała taka spoza nieinteresująca się stand-upem ostatnio i mi powiedziała, że. No, że to jest hermetyczne, fajnie się czyta, ale, ale to jest nie, hermetyczne nie wie, o co środowisko, za ta, bardzo, tak? Tak, że jedna... No jest hermetyczne, na no, co mam powiedzieć. No tak, to jest na Ostatni tekst małe... był taką próbą, wiesz, wyjścia mocno poza stand up, bo pisałem, zestawiłem Michała Sufina z Marcinem Świetlickim, uh -huh. który jest poetą zajebistym i, i wiesz, i, no i to było trochę takie interdyscyplinarne, bym powiedział, mniej stand-upowe, nie? Chociaż uh -huh. zaczął, wiesz, napisałem o tym, bo no, Michał Sufin kiedyś robił stand-up, nie? Tak, tak. Na szczęście przestał. <grym> no, tak, nie, nie, nie zdążył nawet się wyrobić czy coś, bo to było tak. dość krótko. No i wiesz, ale... on też nie, nie myślał dobrze o stand-upie, co znalazło odzwierciedlenie. Jest... Wiesz, to widać było po jego postawie, ale też pamiętam, napisałem o tym w tym tekście. Pierwsza wizyta Dylana Morana w Polsce. On dał jakąś odpowiedź. W się wyborczej, taką raczej dyskredytującą stand-up, że to jest taka popkulturowa, mhm. taka papka jazda po czym. Wie, Aha, nie pamiętam tego, wypowiadał się na temat, nie na temat występu Morana, tylko, tylko ogólnie Nie, tylko ogólnie czym jest gdzieś tam stand-up, mhm. jako powiedzmy właściciel, czy współwłaściciel wtedy tak. tam, tego tam klubu, czy osoba, która zajmuje się animacją kultury w tym, w tym mhm. rejestrze. nie? Tak, tak. No i tyle, ze, napisałem o tym, bo wiesz, on prowadził Orły, rozdanie polskich nagród filmowych i wydaje mi się, że to jest tak jak obecna władza cofa i mentalnie, i społecznie, i powiedzmy, wiesz, jakoś tak politycznie mm -hmm. ten kraj mocno cofa. Tak samo wydaje mi się, że to prowadzenie w sferze jakiejś takiej właśnie popkulturowej, już prowadzenia <laughs> nagród, czy wiesz, tak uh -huh. jak mamy Oscary, które były fajnie prowadzone przez Chris'a Roka ostatnio, czy czy globy, które są już, wiesz, legendarne przez Rickiego, tak. Gervaisa Gerva, Gerva prowadzone, to mm. no to jednak prowadzenie Michała Sufina, delikatnie mówiąc, pozostawiało wiele do życzenia i tam ludzie wręcz czyczali, że już nie chcą, nie? Ta tak. publiczność w pewnym momencie. Ja Obejrzałem całe, dwa razy. Całe obejrzałeś? <laughs> ta, tak, tak. No. Bo nie. wiesz, no, lubię jednak wiedzieć, o czym piszę. Nie tyle, co mnie to wkurwiło, co znam tę postać i dla mnie jest po prostu w jakiś spo, jaki sposób no Jezu, nie chcę mówić jakieś, uderzać w wysokie tony, ale jest tak jak lubię stand-up za to, że to jest przedzieranie się przez gówno mhm. i zaczynanie od zera, i wiesz, świetne postawy komików z zachodu, którzy to tak robili i też no, polskich też, którzy tak starają się wiesz mocno, dbają o jakieś szczegóły różne. No to no, ten człowiek przejawia odwrotną postawę, moim zdaniem przynajmniej. Nie? Tak. Jest taki, wiesz, mocno, wiesz, chce się gdzieś tam wkręcić, wbić. Mm -hmm. Gdzieś tam słyszałem od iluś osób, że ma, tak się zachowuje. No wiem, że to jest potrzebne w niektórych też, wiesz, gdzieś tam w, w sferach życia. Ale z drugiej strony, no, nie jest to postawa, którą bym preferował, nie? Tak. I, i po prostu tak mi się napisał i dobrze mi się napisał. Dostałem też pochwały, w, w, jak ktoś Masz... feedback, tak, Aha. bardzo mocno, jednego wzruszającego maila dostałem, przeczytałem, musiałem wstać i zapalić papierosa <śmiech> <śmiech> i ten, i, no i tyle. I... W sensie wzruszającego, że tak się ktoś chwalił, tak? Tak, czy... znaczy mhm. wiesz, że, że, no tak, za ten tekst, że, że wiesz, tam odważny, że, mhm. że ja siebie sam trochę skazuję na samotność, która jest kontrolowana w jakiś sposób, ja lubię być sam mimo wszystko, tak. wśród tłumu nawet, nie? I zawsze uciekam od ludzi, czy zamykam się w wąskim kręgu wiesz, znajomych, to mhm. bardzo wąskim. Yy, to jednak, jeżeli chcesz mówić coś otwarcie i w, w, na przekór czemuś większemu, no to jesteś, to sam się mimowolnie skazujesz na jakieś, wiesz, no trochę na, na tak. jakąś samotność. No, no myślę, że wiesz, tam jakby pozycję... W, twoje, w dwójce, coś nie zostało osłabiona, bo się nie starałeś o nic. Tylko Czy... ja nie pisałem, znaczy no tak, bo to mówisz o, o telewizji, tak? tak? Nie, no w dwójce, nie, no tam nie będzie już stand-upu, nie? Bo mhm. i tak jak napisałem o tym, co mi bardzo zaimponowało tylko dla dorosłych odmówiło samo, miało propozycję, żeby Aha. było kontynuowane, bo nie chciało w pisowskiej telewizji. Rozumiem. No Michał Sufin nie miał z tym problemu, więc no w świecie, w którym nawet Maciej Sztur, który jest łagodnym człowieczkiem, wiesz, i, i fajnym, ale łagodnym jednak, mimo że nie jest hardkorowcem, jakimś mhm. takim hu, humoryst, hu, hu, biorący, no wiesz, humorystycznie jego rzeczy, no to kiedy on jest artystą <śmiech> zakazanym, wiesz, w tym, no to, a Michał Sufin jest nadwornym, no, jest to rzeczywistość mocno kurwa, cofająca nas, nie? Tak, dziwne to jest. A no czy i wiesz, wiesz. Nie wiem, czy cofająca. Ch bo... Chuj z dwójką. Nie wiem, czy w klubie komediowym pewnie nie zagrał, nie? nie? Nie, żebym się jakoś prosił, ale dobrze. Ja się cieszyłem, że ten klub powstaje i wiesz, i że, że to będzie komedio. Tylko tak jak mówiliśmy wcześniej, nie wiem, czy to, to, co na początku tam coś bradziliśmy, może to wytniesz, może nie, to na wszelki wypadek powtórzę, że no nie jestem zachwycony funkcjonowaniem tego tego tak. miejsca, bo liczyłem, że będzie bardziej stand-upowe, a mniej mhm. używając znowu tego trudnego i ładnego słowa, interdyscyplinarny, taki, że gdzie tam się robi różne formy i, Wiesz, i w zasadzie jest to klub klancykowy, jakiś taki. Wie. Tak, ale tam wewnątrz nawet jest, poza tym jest też jakby kwestia cała organizacyjna, że to jest raz, że to jest to jest biznes, który powinien na siebie zarabiać, Ta. ale y, no, tam też jest cała taka wspólnota, nie, jakby to no, też są wiesz, czasami no, rozbieżne interesy. Na gali orły, o, orły było coś takiego, że wszedł Maciej Sztur wtedy, co on tak rozpierdolił tym swoim wejściem. Też między innymi dlatego, że się odbił od sufina, który był nieudolny. Na pewno, za trochę, tak. I wiesz, i on wszedł, i, i, a, a Michał Sufin do niego powiedział: cześć Maciek, cześć, a, a, a tekst stał sztywny. Mam do pana dwa pytania. I, po pierwsze, czy pan pije? A, a ten Michał Sufin powiedział: no. No tak ostatnio mniej, niech pan zacznie, mm -hmm. drugie na co, na co przeznaczy pan honorarium za dzisiejszy <laughs> prejście, <laughs> czy za dzisiejsze prowadzą. Ludzie tam już w a, a Michał tak, o, o, mm. i tak. wiesz, ten wstrząsną i ten na długi klubu komediowego w Warszawie, nie? Tak, ani to było kurwa śmieszne, ani, ani najgorsze, że prawdziwe pewnie, wiesz. Pewnie i... tak, ale nie, nie miało y, sensu dla nikogo pewnie. Tak to, że... i, i wiesz, no klub, no, tak jak mówisz, powinien na siebie zarabiać. Nie wiem, też nie chcę za mocno znowu wchodzić w jakąś taką krytykę i szczegóły, ale no, wiem, że prze, przed dwoma laty ukazał się taki wywiad na temat w tym portalu Lisa, z Buchwaldem i z Sufinem i Aha. Buchwald mówił stanowczo, że on woli tam żyć za dwa tysiące powiedzmy symboliczne czy jakieś mhm. i robić niezależne filmy i coś tam tak, gadałem a, a z nim o tym tak. nawet ostatnio tak. a, a mógłby, wiesz, coś tam być w mediach ale nie chce, nie? Mhm. no a tu widać rozdźwięk między właśnie tak. Maciejem Buchwaldem a, a Michałem Sufinem, nie? Tak. No to jest jedna grupa w sumie impro a... no gdyby nie było to Buchwald by się pojawił pewnie w tej komediowej scenie też dwójki, nie? Tak, tak, yy, tak była taka możliwość chyba zdaje się, ale to już, to już nie mi opowiadać za bardzo. Buchwalda lubię z kolei na scenie, nie, bo tak. tak jak na Sufina nie mogłem, sorry, ale no nie mogłem patrzeć na niego, jak on jest y -y. na scenie, no to tyle mam od, wręcz odwrotnie, jeżeli chodzi o Buchwalda. Nie? Tak, tak, Buchwalda jest fajny. Artysta, no. yy, tak, Bardzo zdolny facet też, no, ale... Yy, a gdzie, a gdzie ty widziałeś Sufina jako stand -upera? Wiesz co, ja widziałem pierwszy mój stand-up na żywo, jaki widziałem w Polsce, to był Michał Sufin i Michał Kępa w 2012 roku w ramach Festiwalu Młodzi Film w Koszalinie, gdzie pracowałem Aha. jako dziennikarz gazety festiwalowej. Tam była scena komediowa podczas jednej edycji. A, okay. Pierwszy raz był też Buchwald, Tu jest co roku prowadzi rozmowy takie tam z aktorami, z artystami też filmowymi. Mhm. Y no i on pewnie to jakoś tam przeforsował też. No i był wtedy, był, był, był Kępa z tym z Sufinem, jeden wieczór był taki, tam był wstęp darmowy, był fły ludzi. I, a jeszcze jeden był Abelard i Kacper, nie, Ruciński, to na tym nie byłem, bo miałem musiałem pójść na jakiś film coś pisać. Były też grupy, nie, improwizacyjne ta. Jeszcze była Rucińskiego w gorącej Wodzie Kompanii, która już nie istnieje i był Klancyk też, nie. Tak. To ja byłem na tych kompanach nie? i tak jak nie lubię impro, to mówię, okay, wtedy doceniłem, że to jest taka improwizacja, wiedziałem, że to jest improwizowane. Natomiast Sufin mówił, że robi improwizowany stand-up. To co napisałem też w tym tekście, nie? że mhm. widziałem go kilka razy, jak robił, wiesz, patent typu patent. Może za dużo powiedziane, że pytał osoby w pierwszym rzędzie, a co, co, co ty robisz, czym się zajmujesz? A, a nie wiem, koleś czy klientka mówi, a studiuję, a co studiujesz? Informatykę, a Sufi mówi: Ojejku, kurwa, i przychodzisz na stand-up, a co mam ci powiedzieć? Idzie dyskietka, pendrive, i wiesz, a później pyta kogoś: A co, co studiujesz? na innym tak, A tak. co studiujesz? Coś tam, co robisz? Medycynę, o kurwa, przychodzisz na stand-up, co mam ci powiedzieć? Idzie lancet, i coś mhm. czy tam, wiesz, ta, ten tak. zaczął wymieniać te na, na, narzędzia kurwa, medyczne. Czyli. Znaczy, tak. No, ja miałem kiedyś po, podobny motyw z, z crowdworkiem, ale nie Ale będę, wiesz, to jest crowdwork! Nikomu wmawiał, że, no tak, to, że to jest, jest crowdwork, jest a nie, nie, nie bardzo... będziesz mówił, że to jest, tak. wiesz, improwizowany stand-up, nie? No, nie mogę też tak wchodzić mocno w buty kogoś i mu no, mówić, co jest słuszne, ja a co nie. Nie mam z nim kontaktu, za bardzo, a tym bardziej ale nie Ale radzę, jeżeli co ty kiedyś usłyszy, dzieje. że może wrócić do stand-upu, napisze jakiś materiał i chuj, pojedziemy no. w trasę. <laughs> Wątpię, ale, ale zobaczymy. Słyszysz, Michał? Wszystko ja jest możliwe, słucham. no wiesz, no, a, różnie a, bywa. Oczywiście, nie? tak, tak. No, różnie... No jest to tak, toczy, tyle, się... tyle tak samo prawdopodobne jak, nie wiem, to, że papież Franciszek dokona apostazji, prawda, nie odejdzie z Kościoła, raczej wątpię, żeby no tak. to się stało. Ale mnie no. zaciekawiło to, że powiedzieć, że to jest takie jakieś że cofanie się, to wiesz, prowadzenie no i... tych chorób czy coś, ale to no no jest, jest możli... tak, że zawsze... U nas korumferanjerka była bardzo specyficzna. No była, albo słaba. To prawda, to prawda. Więc ja myślę, że gdyby się pojawił ktoś taki, jak, no już tam nie przymierzając, ale na miarę tam Chrisa Rocka, czy no. jakiegoś Gervaisa, czy nawet no. McFarlana, czy coś prowadzący tego typu imprezę, to byłby pierwszy raz, że coś takiego się stało. Tak. W ogóle, że są. No, tak. e, ludzie są nastawieni na to i to jest dobrze odebrane, że są żarty w trakcie, że to jest luźnie prowadzone. Tak, tak. Ale ta, wiesz, dobrze... w ogóle strasznie. No ja wiem, gala wiem, kto by była. poprowadził, mi się wydaje lepiej tą imprezę. No. Ale też nie wiem, czy by to wyszło, bo czy... to jest strasznie no tak. sztywna impreza. Strasznie... No jest, ale z drugiej strony wydaje mi się, że człowiek z przygotowanymi żartami dobrymi, no zostałby tak. doceniony no te tak, żarty tak. chociażby. Nawet jakby człowiek może irytował, ale wiesz, czy, czy wiesz, no dobre żarty by się obroniły, a no on tam nie miał nawet żartu. Nie? On, to, to, co prawda. on mówił to było po prostu. I na bakier też z logiką wiesz, on widzę, że on ma problemy w ogóle z logiką wypowiedzi, jak się stresuje i mm -hmm. po prostu mówi bez sensu w no ten tak, momencie i, i było osób kilka razy. Po prostu płynął tak. w jakiś strumień świadomości bredzi, czy coś. No, bredzi, kurwa, tak, jak miał martwicę sensu. mózgu w I wiesz, no i to się <laughs> ciężko oglądało z tego względu, że masz taką wizję, że chciałbyś jednak, żeby to poszło, to prowadzenie powiedzmy na przykład, żeby też poszło w tę stronę powiedzmy w taką, w jaką idzie gdzieś na zachodzie. No już tam trudno, że ślepo jakoś patrzymy, chcemy naśladować ten zachód no ale już to robimy, nie? Są rousty wiesz. I, tak. I, i, no i stand-up tak już... też jest w sumie kalką, nie? Taką. No oczywiście, no, oczywiście. no ale to wiesz, to jest takie... Nie, bo to jest nowe i można się do tego przyczepiać, że to jest kalka, no ale kurwa, no, to samo można powiedzieć kiedyś o jakichś formach no, teatralnych. Czy o albo czy o, czy, no, o, o literaturze, literaturze, nie? że tak. nie powstała w Polsce. Wiesz, w, nie, ale dobrze, dobry przykład podajesz w muzyce hip-hop, ale nawet e, głębiej, no nie wiem, jazz czy coś, tak. jakieś rzeczy, nurty w elektronice, no to co, co, nie były podpierdolone od kogoś? No zawsze ktoś bierze różne elementy tego, co mu się podoba tak. i, i to przeszczepia czy coś, nie? No, no, no ale no, wracając... Zawsze byliśmy zapatrzeni na zachód. Ta. wracając do, do, do bloga jeszcze na chwilę, to no jest prowadzony, no i chyba będzie, no zobaczymy. Tak. Wiem, że dostaję taki feedback, że tam ktoś go czy lubi, nie? No nie, sko nie i sk skończą ci się tematy? Sz szkoda by było zawodzić tych ludzi. No nie wiem, no jak mi się skończył, to jest, to przestanę pisać. No Masz jakieś statystyki, co do tego, ile Wiesz osób co, to Niestety, nie? znaczy, mogę mieć, ale to Nie chcesz trochę mówić, ale to jebie, nie mogę, bo znaczy nie mogę, mógłbym, tylko nie znam danych, Rozumiem. ale bo, bo tam człowiek z Antraktu to wrzuca. Ja wysyłam w Wordzie, nie? ja tak. nie obsługuję tego y -hmm. bloga od strony tej technicznej, tylko wysyłam w Wordzie i on tam wrzuca ale mówił gdzieś tam u początków nawet już, mhm. że jest nawet spoko, jak na taki właśnie, wiesz, hermetyczny tylko Aha. o stand-upie, wiesz. Najbardziej mimo wszystko, gaweł lubię, nastawiam się na występowanie, nie? A tak jak gadaliśmy kiedyś o tym, o pisaniu, że no, uwielbiam, ale no nie widzę się, ja póki się widzę na scenie, to nie widzę się w roli osoby takiej piszącej, wiesz, na, na pełen, powiedzmy, na pełniejszy tak. o, o, etap, czy, czy, czy dla kogoś, czy coś tam, tak? Tak, czy, czy po prostu, że no wiesz, jakieś komediowe pisanie też jak najbardziej, nie? bo to jest bliższe scenie, ale jakbym miał na przykład, bardziej mi chodzi o jakieś napisanie jakiejś książki czy coś takiego, okay. nie? No, no to mógłbym, tylko ja nie mam też takiej cechy, którą mają pisarze, żeby usiąść i nie wiem, wstać o 7 rano takie, no tak. ta, i pisać ileś godzin, bo oni tak mhm. robią i tak. No, nie wszyscy, ale większość. No tego, muszą to, z tego, tak, coś żeby się... skończyć powieść. Tak, że to... to konsekwencja i u najgorszych pijaków nawet Wiesz, nierozerwalnie ten, ten zawód, czy ta forma działalności i egzystencji jest związana z piciem. Wiesz, dużo jest literatury, no, ta literatura jest mocna i wspaniała, i piękna, ta alkoholowa, nie? To, ja pisałem zresztą o tym magisterium, prawda? Tak? <laughs> tak, tak, chodzi o prozie alkoholowej. Hmm. Wiesz, jest kilka naprawdę mocnych powieści o tym. I wiesz, film zostawić Las Vegas, chociażby też jest oparta mm -hmm. na, na, na takiej powieści, ona jest mała ale jest ten, niezbyt obszerny, ale jest, jest książka, na, na podstawie której powstał ten film. No jest to związany zawód z piciem mocno, ale naj, tak jak mówię, najgorsi pijacy są o tyle konsekwentni i o tyle im zależy na, na, na tym, żeby napisać coś, żeby z tego coś powstało większego. Piją, piszą na trzeźwo z tego co wiem i, i konsekwentnie, nie? że jednocześnie mhm. są pracoholikami, oprócz tego, że są alkoholikami, to są też pracoholikami. Tak. Nie? I jakoś to o dziwo się nie wyklucza, nie? Możliwe, tak, zdarzenia no idą w parze czasami. W tej, w tej formie, powiedzmy, scenicznej, czy na estradzie, prawda, to też często się łączy, nie? Że ktoś ma wyjątkowy, wyjątkowe umiłowanie tych uroków, powiedzmy, też mrocznych, powiedzmy, mhm. życia, ale lubi tam używki, no a jednocześnie łączy to z tą działalnością. Mimo wszystko, wiesz, stary, no też lubisz czasem wypić, czy, czy coś tam, wiecz, czy zapalić, czy cokolwiek, bo to jednak człowieka od, odstresowuje, czy odbija tak. od tego momentu, który jest strasznie, scen, scena jest dziwny, dziwnym uh -huh. miejscem i w społeczeństwie i no dziwnie jest być wśród, wiesz, mówisz coś do kogoś, schodzisz i nie wiesz jak masz się zachować czasem, jak ci ludzie coś przychodzą tak, i w no. ogóle musisz spuścić to ciśnienie, wiesz, jakoś odreagować. Tak, tak. Albo, albo się rozluźnić, albo to jakoś kontynuować, podtrzymywać ten hype, bo to też jest to, że że to bycie na scenie, jak dobrze idzie, to jest niesamowite no jak... to prawda. Takie pobudzenie adrenaliny, dopaminy no tak, i tak, dlatego to chyba też uzależnia I, trochę, I nie? tak, i dużo, to jest takie może, może przesadzone, ale chyba nie bardzo, że ludzie to porównują do, do kokainy czy innych narkotyków, że, no. że, że, że jakoś ludzie chcą to samo uczucie może powielić, to, to może też się z tym wiąże. A nie ma nie ma podobnych raczej takich rzeczy, które możesz <śmiech> robić w ogóle... Y normalnie, naturalnie, bez użyciu farmakologii, no. które by ci dawało to, takie samo uczucie, jak kurwa 500 osób e, rechoczących, czy pijących brawo, nie? No to jest jakby... No nie ma, no, to prawda. To jest tak, Chyba, jak... że na przykład ojciec by do ciebie zadzwonił, powiedział się, ci, że cię kocha, ale to się nie zdarza No prostu. nie zdarza, I bo no... mój ojciec nie żyje na przykład, to by... no, ale to by było no porównywalne, tak. no, gdyby tak. nagle zadzwonił. Gdyby teraz... Ja bym ogromno, gdyby teraz zadzwonił, mówię, mówię, no tak. cześć, no jednak okazało się, czasem mi się śni to, wiesz, żeby mhm. był stary. Chuj, mogę o tym powiedzieć, bo też pisałem na, na blogu o, o kulisach śmierci i tak dalej. Czasem mi się śni, że, że mój, co, coraz rzadziej, ale jednak, że ojciec wyszedł gdzieś i i wiesz i spierdolił z życia swojego, założył jakieś inne życie mhm. i później wraca i ja żartowałem tylko Jacek, to jest, że, to, że to jest żart, kurwa. I, i stary. No i to jest dziwne, nie? I się budzę, mówię, o Jezu. Mhm. Bardzo też czasem realistyczne są te. Ostatnio mi się dziesińło, że raka u mnie zdiagnozowano, nie, bo, bo, ta, bo, bo, w sumie taki tam znajomy ma raka, nie, To tak. przez to, nie, i no starszy tam, wiesz, no już swoje przeżył, może, mhm. no, <laughs> no, to, możesz no, może już był wystarczy, nie przeżył Bóg, Bóg wygra, wydał na niego wyrok, nie? tak. no w Boga nie wierzę, chuj, ale, ale... wiesz, yy, pewnie przez to, że gdzieś tam jakoś to podskórnie. Ja udaję, że nie przeżywam różnych rzeczy, ale pewnie mimo wszystko podświadomie się przeżywa, więc jasne. później to się wyłania po, po w postaci tak. osnów. U mnie i wiesz, ja tak oficjalnie mówię często: życie jest chujowe, tam nienawidzę, wiesz, ludzie są źli, bla, bla. Ale jak zdiagnozowano mi we śnie raka u mnie, no to niedobrze się czułem, nie? Tak się obudziłem, byłem bardzo smutny i samotny, kurwa, i mhm. wiesz, i przerażony wręcz, nie? No, mówię, no nie chciałbym, żeby to się zdarzyło na jawie, jednak mimo wszystko. Myślisz, że jednak nie no. bardzo. Nie wiem, czy rozmawię, na ile rozmawialiśmy o Twojej rodzinie poprzednio. Twój, twój ojciec nie, nieobecny w Twoim życiu, tak? jakoś założył rzeczywiście. Nie, nie żyje. Nie. No. nie, no rozumiem, że nie żyje. To, to kumam. No. <laughs> wiem na czym polega śmierć. Ale, ale, co, że... nie, ale wcześniej. Nie, nie, nie, do końca był z nami, nie? Aha, okay. No, normalnie. No, a później no, poszedł w piznu Zabić. Mhm. No. I. Pff, A popeń samomójstwo. Tak. No dobra, no to widzisz, to zmienia trochę no. postać rzeczy. To nie jest tak, jakby no, spokojnie umarł we śnie na, w szpitalu nie, mając 70 lat. Nie, to tylko... raczej niespokojnie była śmierć. No, tak. No, i. i pff, też lubił żywki różne. Mhm. I no, bardzo, bardzo dowcipny kolej z tego, co pamiętam. I bardzo spokojny, taki wiesz, uroczy wręcz. No a skończył tak jak chciał, nie? No jakoś to wybrał sobie takie coś i tyle, nie? Tak. Ja akurat mam na tyle, wiesz, ktoś mi kiedyś mówił, nie jesteś swoim ojcem, nie jesteś swoim... No nie jestem, mam trochę inne podejście, znaczy nie, nie widzę siebie w roli samobójcy na pewno, nie? Aha. Jakoś mnie nie ciągnie, mimo, że to jest piękna rola i jakaś taka mimo wszystko romantyczna wręcz, nie? Bo wiadomo, Trochę cierpienia tak, młodego no Wertera. jak kto na to patrzy, no tak. myślę, że... No wiesz, są, kurwa, przy okazji... Może, chyba tylko dla osoby, która popełnia to samobójcze. Przy okazji Robina Williamsa było coś takiego, wiesz, śmierci jego tak. samobójczej. Był podcast też, który lubię Joe Rogana, nie? Uh -huh. którego? I on coś tam się wkurwił na tego Henry'ego Rollinsa, bo Henry Rollins powiedział w kontekście chyba tej śmierci Robina Williamsa samobójczej, że nie rozumie samobójców, że zostawiają swoją rodzinę, że to jest tchórzostwo, coś takiego. Tak, I nogi strasznie to. pojechał. Co uważam, że też, że, że to, to, było, to było chujowe, co powiedział. Nie zgadzam się z tym. Nie ma w tym żadnego. To jest odwaga, kurwa, moim zdaniem. Ale z, z drugiej... No później Rowling coś tam przepraszał, nie? Gdzieś tam, że jednak nie nie, odpo, czy nie mhm. przemyślał tej wypowiedzi, tak, nie? Tak. No ale on ma takie podejście, wiesz, że chyba z tego, co wiem o Henrym się, że on jednak jest bardzo pro... Działaniowy, taki życiowy, ale on też miał z tego co wiem, cierpi na depresję, nie? Gdzieś tam chyba przyznał tak, się do to, tego. Ja. Nie? I musi ją zwalczać tym podejściem myśmy, pozytywnym takim chyba, tak mi się wydaje, z tego co na tyle na ile mogę wniknąć w umysł osoby, która się zmaga z depresją nie, bo Często tak, mówię, że jestem smutny, ale oficjalnie nie mam depresji takiej, wiesz, klinicznej, żeby. Tak. Bo ona jest jednak jak choroba taka, wiesz, jak ból nogi, kurwa, nie? Że, mhm wręcz fizyczna, nie? Że nie można sobie z tym poradzić bez jakiejś farmakologii, czy... Tak, tak. No. Yy, ale no Henry wiesz, ten Rollins... Ten sam... No, ale mówię, tak, jeżeli mogę taką dygresję, to nie wiem, ty go, W ogóle, bo on występuje, jak ktoś go wrzucił, chyba nawet Bart go wrzucił ja. raz w że warto być, bo stand-up, no on... ja go w ogóle nie postrzegam w kontekście bo... stand-upu, chyba co? samo sobie też nie myśli w ten sposób, on bardziej mi chyba mówi, że, że to jest jakiś tam... Yy taki storytelling, coś tam tak. pomiędzy. No bo on, on Czasami był. jest zabawny, Widz... ale niekoniecznie. Widziałem, to tak. nie o to chodzi chyba dla niego. Widziałem w tym This Is Not Happening, że był z nim odcinek ostatni A, był? Tak. No czy Jednak widziałem. gdzieś tam w kontekście sceny komediowej nie. jest postrzegany. No, wieś, no no był tak. Występował w Warszawie i nie, był, ja no. jakoś nie miałem okazji pójść. To byłoby może A. ciekawe. Ja, ja go y, nie znam jakoś no. blisko. Czasami go tam gdzieś widzę. wiadomo W filmach też się pojawia, ale głównie ze względu na na Black Flag, czy coś tam tego kojarzę. Tak, tak. Muzycznie. Muzyczne rzeczy. Jak był młodym szczelem, właściwie, a, a teraz to już tak mnie mało, mało obchodzi. Ale wspomniałeś o, o tym właśnie. Miał swój program też w IFC w ogóle kiedyś, ale to, jest, to inna sprawa. No on tam niby wiesz, że człowiek renesansu, że tak. wiele rzeczy robi. nie? On książki też przecież wydaje, nie? Chyba tak, pisze tak. jakieś. Pewnie nie są za dobre, jak tak patrzę, no, <laughs> tak. może pobudzają tak. właśnie jakoś do życia, czy dają szczęście ludziom, no to o tyle dobre, nie, ale w, w kontekście, jak wspomniałeś tych występów, nie, na żywo, pamiętasz na Stenhopie, jak byliśmy, na... no. no, fajnie było, nie, fajnie, fajnie, gdzie super. się wybierasz, być tego, widziałem, że, Jeff, że Jeffries ma być, w tym. Nie, nie, nie, śledzę tak bardzo, co się dzieje jakoś w Anglii, czy coś, no. Ja bym na pewno chciał jeszcze zobaczyć Stuart'a Lee na żywo. Aha, I no. on gra dość często, to czasami takie gra, długie gra. bloki, więc pewnie jakbym się postarał, to można by nawet jeszcze w pewnie. No. Nie wiem, czy teraz jesienią, czy dopiero za rok to zrobić, ale tak to jakoś nie, nie myślę o tym tak bardzo. Nie wiem, widziałem. E, Atela, Karlina, Stanhopa. Karlina no, gdzieś to na żywo to to, to, jest, i to już to już, e, już. mi wystarczy. Nie, że. Znaczy, Bila Bura, chciałbym zobaczyć no, bardzo. Ta. A tak poza tym, to wiesz, no, to jak, jak będzie okazja, ale tak jakoś mi nie zależy bardzo. Fajny na jest ten Bill Bar, nie? No, no. Bo wiesz, kiedyś, wcześniej jak patrzyłem, irytowała mnie w imię jedna rzecz, nie? Tak, y on też mnie drażnił na o, początku. w stosunkach damsko-męskich pierdolił i to było takie stereotypowe. My, mężczyźni, wy, one, tak. nie? Tak, no tak, jest taki trochę szowinistyczny trochę coś tam w, w parowa... Ale w ten, ten czarno-biały ostatni mnie ujął, całkowicie ten special, nie? Tak, mnie, mnie jakoś też. Wszystko na przecięciu, zabawności i zaangażowania jakiegoś społecznego, czy takich, mhm. wiesz, komentarza takiego. Tak, takie dojrzałe, Pobiny. to jest dość... Tak. E... No i na szczęście tak na marginesie, tylko na koniec o tym, ten, o, o tych, wiesz, stosunkach, dam A, no tam, tak. już, tylko, no właśnie. że tak. są ciężkie, nie? Że... <ślał> Co jest prawdą, rzecz. Tak. No, to. no bo teraz już jest chyba w stałym związku długi czas, to tak. może też nie ma tych kolejnych jakichś On takich doświadczeń. jest tym, z czarną skórą kobietą, wiesz, mhm. widzisz? Tak, wiem. No, też widzę. Fajnie, no. W, po, i, w Polsce jest to trudne do zrobienia też, nie mało jest jednak tych kobiet takich no tak, ale jak, jak zależy ci na tym żeby być skórą kobietą Nie, tak tylko. to, mówię to chyba ja... musisz się zastanowić nad tym dlaczego na marginesie takie... ale wiesz co, biali, biali kolesie, którzy mają jakiś taki ciąg, na przykład Deniro wiem, z, ja, lubi, oczywiście nie? Jest mnóstwo słynne. jest, to nie, jest, nie ma w tym nic dziwnego, bo to jest jakby wiesz różne tam nieznane, tabu coś tam w Stanach też w ogóle często jakby no. Owoc zakazany, że tak a i tym bardziej w drugą stronę. Czarni faceci, białe kobiety. Czy cokolwiek tak, też, ale. No. E, no ale wiesz, no to też chyba żadna osoba nie chciałaby, żeby ją fetyszyzować w ten sposób, raczej Oczywiście, większość. Więc tak to, myślę. No. Jak podchodzisz do kogoś, niektórzy myślą, że to jest fajne, chyba tak sobie wyobrażają, że a podchodzisz do kogoś, a się ma tam bracie, do niego powiesz, bo jest kurwa czarny. Ja bym się obraził trochę. No, no jakby to jest chyba. Tak, wie, no, to, to wiemy chyba, nie? Mi się no. wydaje, że to wiesz. No, my wiemy, ale. My nie wiemy, w, nie, ale nie? ale jakieś... Najfajniejsze jest po prostu, że spotykasz kogoś i widzisz w nim osobę, a nie kurwa kolor tak. skóry, nie? No, cię, ciężko zignorować całą tam jakąś otoczkę no. czy różnice kulturowe, ale. Tak. E, poza tym wiesz, no tak, no, ja, nie, no to oczywiście, jakbyś był młodszy, to miałbyś większe szanse, bo teraz jest więcej mieszanych. Y, rasowo, powiedzmy, etnicznie ludzi w Polsce, ale młodszych, takie już tam drugie, trzecie pokolenia imigrantów, bo tutaj teraz w Warszawie, jak ktoś jest czarny, no to przyjechał raczej prosto z Afryki, czy gdzieś Na czemu z bliskiego młodzie, wschodu. No nie wiem, no, tylko ci mówię, że... I że jestem stary, chodzi... kurwa? Nie, chodzi mi o to, że... Wychodzę! Nie, z... nie, z... nie zwiążesz się no, raczej wiem, z kobietą trzydziestoletnią, czarną e, w Polsce, bo... Tam. Bo ona jest z zupełnie innej kultury niż ty, i prawdopodobnie byście się nie dogadywali. No wiem, że w kolejnym, no w kolejnym pokoleniu. No chyba, że jest. przyjechała ze Szwecji albo, kurwa, z Anglii, no to może, tak? Ale, ale jeśli przyjechała z, z Angolii, czy to nie wiem, bo to jest mało prawdopodobne. Nie, nie jest tak, że jakoś bym chciał mocno, tylko mówię już... No dobra, nie, bo już wspomniałeś o tym chyba trzeci raz. No w sumie tak, tak I tak sobie pomyślałem... No, a tak, dżu... pomyślałem, dżu... pomyślałem Stanach, że to by, będzie W Stanach takie. by powiedzieli Jungle Fever, nie? Że jak masz... Jak masz taką chcicę na kogoś yy, yy, innej, yy, innej etniczności, tak. znaczy czarny versus biały? To mam, tak. <laughs> białe, to mam to... tak, co drugi dzień. <laughs> na, na tego, <laughs> że jestem, Roz... Albo co tydzień, tak. Bo jestem, star, tak jak mówisz, starszy, Już się nie chce tak. I ty miałeś taki żart w ogóle fajny, tak, że, mam, mam o, o tym, trochę, że cię zdradza ja i ten. I... I że może no, o 6 rano. Jak o 6 rano chcę wstawać, to nie ma sprawy, nie? No. bo ja nie będę tak. I, i, I no jest coś takiego, że człowiek się rozleniwia też w tym względzie, nie? chyba. Chociaż wiesz, znam takich, że stasi starsi właśnie i ojejku, jakim to nie jestem ogierem coś, tak, zawsze, nie, zawsze mnie to wkurza. Nie? nie ubywa im nigdy tak. tak. Znaczy tak, to jest okej, okay, jak ktoś jest aktywny seksualnie, mając 60 czy parę więcej lat, no, dobra, ale... Ale to, jak to się obnosi z tym, jak to tak. jest taki element jego osobowości, to to jest trochę dziwne, nie? Jak masz 20, to to jest okej, okay, ale jak masz 60, to uspokój się, stary, się już <gry> pamiętaj, Zapnij rozporek, bo... Mm, tak, nie, no ja myślę, że to jest, dla mnie się staje trochę taki seks, czy takie dostanie seksu, że się staje trochę mniej ważne, bo no już to tak, wiesz, czego się spodziewać, to nie jest... Nie, nigdy nie trwa zbyt długo. W sensie, <śmiech> nie, wiesz, nawet już pomijając no. głupie żarty, ale tak, jakby zauroczenie, czy ta, ta pierwsza faza. I, no i też, jakby taka intymność, nieoparta na seksie, jest też. Y Fajna, może bardziej wartościowa czasami. Ach, bo... Dojrzały mężczyzna się w tobie odzywa. No. no odzywa się, to nie znaczy, że ja żyję wedle tych zasad, ale... No, ale no... chciałbyś. Rozumie roz... roz... go z kolei. Tak, nie roz... Chcesz być tym kolesiem. Roz... Ale... Rozumiem to mniej więcej, no. tak. Ale nie jesteś nim. No nie, nie zawsze. Nie, no też kumam, oczywiście jakaś przyjaźń, przywiązanie, bliskość. No, to no, ciężko na pewno ciężko, w jakichś no. długoletnich nie, związkach. Ludzie się od siebie oddalają czasem. Tak. Często chyba, nie? No często tak, ale myślę, że gorzej zwykle jest z tym seksem czy coś, bo do seksu jest potrzebna jakaś taka odrobina no tajemnicy, coś. I ogień taki, a, nie? Tak, a przyjaźń to... Fascynacja jakaś cielesna. Tam nie ma tych, tak, nie ma tyle ego w przyjaźni, nie ma tyle tych takich, wiesz, bodźców doraźnych jakichś chyba. No nie wiem, jakieś występy masz niedługo? <laughs> tak jak ja... Czy to składać jakoś jakąś całość i grać godzinę, występować z tym, czy, czy na razie nie? Nie, ma, nie mam ciśnienia, wiesz, mm -hmm. bo, bo wiem, że niektórzy mają, ale ja, no, wiesz, jak na mnie, ja chciałem, żeby kiedyś ludzie na mnie przyszli, że znają mnie, i lubią mój humor. Nie ja myślę, Też... że już teraz by przyszli, może nie tak licznie bardzo, jak na stand-up ale... Time, ale... Wolę, to wolę poczekać jednak mm -hmm. aż tak, żeby przyszło około, nie wiem, 80-100 osób gdzieś, nie? No to nie, to Myślisz, ty, że by przyszli? ja myślę, że by przyszli, no... Myślę, no że przyszli, no... Może, może nie w Koszalinie, bo może tych ludzi... W Koszalinie jakbyś, tyle za, mieszka, nie? <laughs> ale nie. ja myślę, że spokojnie, no. no zależy od miasta wiesz, też. się na mnie by przyszli, więc ja myślę, że, że dałbyś radę, no. No możliwe, ale wiesz, no nie wiem, chcę jeszcze poczekać chwilę. Tak. Byłbym w stanie to zrobić, ale poczekam, wiesz, napisałem te nowe rzeczy... Zobaczę, wiesz, w sumie nie mogę przesądzać, nie? Zobaczę tak, jak się też będę czuł, potestuję też je trochę tak, bardziej, nie? Popracuję tak. nad nimi. Bo na razie je napisałem, powiedziałem raz gdzieś tam, i też nie wszystkie, nie? Muszę sobie je porozciągać, znaczy po dostawiać też inne krocuszki, które mam napisane, mhm. czy tam przygotowane i, i wiesz, no zobaczę, jak to będzie szło. Nie wykluczam, nie? Na pewno do tego to dąży wszystko, żeby w pewnym momencie każdy z nas miał jakiś tak, tam mógł być, materiał, tak, żeby mógł, mógł być tak zwanym headlinerem, coś, nie? No, no także, ale nie mam, ta, wiem, że niektórzy tam, o Jezu, nazywają to kurwa, wiesz tam, jakiś właśnie wspomniany no, tak. Jans, czy coś widziałem ostatnio ma takie z jabłkiem, jak stoi i ma jakiś tytuł tam, nie? No wiesz, coś... Chociaż a, wiesz. A nie on... mówiłem się na to. Tak, a nie mówiłem. Chociaż on jest e... no, no dłużej niż ja nie w, w, w tak zwanym biznesie. No w sumie tak. W tej grze, nie? Jak to się mówi? W, w tej w grze. Rap grze. W rap grze. Ale też rze. widziałem ostatnio, e... oglądałem w te w wypowiedzi tego Patrisa Onila, nie. Aha. Bardzo lubię, kurwa. Nawet poza stand-upem, to, co on pierdolił w tych wywiadach. To no jest tak, bardzo fajne, nie? Tak. I bardzo odważny też typi taki szary, kurwa. I no to on mówił też, no, że in this game, <grywia> to jest tak śmieszne. w tej grze, rzecz, no, tak. no wiadomo, że to jest z dozą jakiegoś tam humoru pewnie, wiesz. Tak, powiedzieć. no ale to też, to, to, ten zwrot jest częściej używany w różnych kontekstach chyba no. po angielsku, no, ale no tak, się... pewnie tak, a tak. w hip-hopie akurat się przyjęło, w Polsce, że w hip-hopie się tak, tak mówi, jak że tak najbardziej, w tej grze, no. wiesz, no jest ten długość w grze, nie? W sensie. mm -hmm. <laughs> Duogram. Wiesz, nie za szybko, ale jak, jak, pa, jak, jak się patrzy na przykłady z zachodu, Eddie Murphy bardzo wcześnie miał taki, wiesz, program, przygotowany program, czy tam jakby tego nie nazywać jakkolwiek, czy ten tak. special, on miał 23 lata, nie? Coś. Chyba tak. I już zapełniał te ogromne sale i miał właśnie taką godzinkę. No tak, on, chyba, on Tylko... chyba jednak wypłynął bardziej dzięki tym filmom, nie? Ale, no też, Ale, no. ale stand-up chyba robił Robi. też od nastoletniej. I w SNL-u tak też, jak... nie? No tak, a no tak, zapomniałem, że z snl no, przecież znany. Tak, no tak. I, i wiesz, i no ale jednak mimo wszystko to jak się patrzy, to jednak potrzeba trochę czasu, żeby gdzieś tam, wiesz... No nawet kilka lat, nie? Być w grze, żeby stworzyć wartościową godzinę. Tak, nie chciał za szybko, kurwa, nie? Po gdzie wartego. zaczepiam ludzi, żeby przedłużyć. Żeby... No, wiesz, stary, no, tak, tak. to nie chciałbym tak na siłę, nie? Mhm. Chciałbym też właśnie już... O, właśnie, bo to jest druga sprawa. Nie tylko kwestia, że ludzie przyjdą, tylko też własnej gotowości, nie? Żeby nie oszukiwać ich, kurwa, jak przyjdą, nie? Żeby... No wiesz, no może niektórzy... Uważają, że są gotowi, może nie są, może są. Też nie chcę znowu Jansa mocno krytykować, bo tam też go zdyskredytowałem w tym jednym tekście. To już wystarczy. No może jest gotowy, nie? Mhm. To wie. Nie widziałem, nie powiem, ale no sam wiesz, no widzę twoją minę, ale no... No nie jest to człowiek, który jakieś mocno wartościowe <laughs> rzeczy, rzeczy wypuszcza, nie? Zresztą tu słuchałem, ja wszystkich rozmów ja... twoich słucham, to Lotek też o nim nie za dobrze mówił tak. w tym kontekście scenicznym. Żeby nie było, nie? Ja, to nie jest tak, że ja się, dlatego, że się nie odzywam, to się kurwa ze wszystkim zgadzam, co Jacek mówi. <laughs> ja po prostu słucham i, i, i, no. wiesz, i słucham. Ale wiesz, nie Ale... wykluczam, tak jak mówiłem z Sufinem, wiesz, no można swoje rzeczy, na tym polega ewolucja, nie, czy siebie, naprawdę poprawić, nie, i tak, rzeczy wnieść na wyższy poziom. Dużo nie osób można... tego nie robi, są, są leniwi, ja, no. ja czasami też, tak. No ja tak samo, nie, nie? ale w, w teorii właśnie mówiąc, Tak, bo ale, ale chcemy zdajemy sobie być z tego tymi... sprawę, tak. tak. I, i że nawet koleś, który tam nas wkurwia, ktoś tam, czy, czy wiesz, czy o kim mówimy głośno, że o Jezu chujowy, na pewno nie można wykluczać, że zrobi dobre rzeczy nie? Yes. i nie odbierasz nikomu, chociaż to jest sprzeczne z tym, co ja pisałem w tych, o tych eliminacjach, gdzie tam pisałem o kimś na przykład, że nie powinien tego robić mm -hmm. czy coś, no ale to jest pewno, jednak trzeba wiedzieć, że to jest tekst też troszeczkę nie do końca, wiesz, to nie jest tak... No jest tam nie jednak, wszystko jest 100%. No nie jest to tak, odczyny, wiesz, to jest tak, dla dla jaj trochę opisane. Ja rozumiem, tak. Rozumiem, no to. także i myślę, że te osoby też bo nikt o kim napisałem, nie zrezygnował, nie, z coś tam czy źle, nie. Mhm. A o... szkoda. Ale trudno. No. <laughs> A o kim myślisz teraz? A nie pamiętam do już dokładnie jakie osoby tam były wymieniane, więc nie. Wiem. Po prostu chciałem tak powiedzieć. Wiem, ale, wiem, chciałeś tak wpiosólność, no. Ale zawsze... No nie, no są ludzie, którzy może tego nie powinni robić, ale tak jak mówisz też, to czasami się okazuje, ktoś się rozwija po paru latach dopiero so, Jak po... ja bym siebie oglądał na początku, to bym powiedział pewnie, że nie powinien, Czemu, ten koleś tak, nie powinien tak. tego robić, bo co on bredzi coś, kurwa, no, ja pod tak nosem. samo. No. A wiesz, a z tymi, z tymi programami tak zwanymi solowymi, go, tak. godzinnymi czy Te, coś, to, no to... słowo program też o tym raz napisałem, jakoś mnie wkurwia, tak, ono, ono jest jakieś takie z kabaretem. Chyba, że... No tak, tak, tak, bo trochę nie ma... Nie mam może jakiegoś innego. Nie ma, nie. Możesz mówić, że moje godzinne ścierwo tak. będzie teraz. Nie mam może zamiennika. Znaczy, ja widzę o tyle sens w tym wszystkim. Że, mówi że się, to... wiesz, w sumie w Stanach mówię o nie, że mam godzinę. Tak, no tak no ja... to prawda. No to godzina, można też... se, se, no. tak. A, że ludzie nazywają to. Myślę, że ma to sens, żeby że ktoś wie, że przychodzi na ten sam materiał na przykład i potem się Tak, no nie, tak, no, no i, ale i, nie i tak, samego się, ta godzina też się może rozwijać, nie? Ale, ale jeśli to od razu jest ktoś pisze, że to jest special, ale to nie zostało nawet wydane, czy no nie, coś, no, takie no, to takie trochę śmieszne. To tak, to, to jest dziwne, nie? No, są różne wyobrażenia. Wiesz. Zależy kto, kto ma jaką dawkę wiedzy na temat stand-upu, tak. jakie ma podejście. Bo niektórzy czasem... wychodzą i od razu robią, yy, znaczy niektórzy tak. to jest ale te, taki są... aktor Adamczyk ostatnio się pojawił, który... Weź mi na dniemów, nie? Bo znowu... A, wde... typ, a, a co, znowu się wkurzyłeś? Ja, tak, bo on był u mnie na imprezie w tym, na, którą ja prowadziłem właśnie, w TROPS-ie. Czy, czy Naćpany jego... był w chuj, chodził co chwilę poprawiać do nosa i tak. zachowywał się jak, t, kurwa, wkurwiający kieptak i przeszkadzał, Aha. open Głównie bo Benkartom, jak występowałem, mi nie przeszkadzał, nie? Tak. I, i Lotkowi i Karolowi, nie? Aha. Ale przeszkadzał open mikerom, nie? Na przykład tak. Kutkowi, Michałowi, on się w później mu coś powiedział. W trakcie występu heklował Ta, coś? Heklował. Tak, heklował, no po prostu on chciał niby pomóc, nie? Bo później Hutek do niego począł tam przy barze, kurwa wyjebany gdzieś tam. I, i podszedł powiedział, no nie, to nie było fajne stary, co zrobiłeś, a on powiedział, no, ja chciałem pomóc, daj spół. Mm -hmm. ja robię od 25 lat, 25 lat, to co ty coś, rozumiesz, nie? On myśli, te, że robi standa no od 25 tak, lat, tak. a on robił jakiś alternatywny teatr, który jest gównowarty. to jest udawanie, wiesz, artystowskie, jakieś mm -hmm. samookaleczanie się, takie kurwa, tak. znaczy nie, nie, nie, może nie aż tak, ale są jakieś takie y, auto, wiesz, y, poniżanie się, nie? Mm -hmm. Jakoś lasko, wiesz, się naopluwali, coś tam, jakieś dziwne akcje mm -hmm. takie. Ty widziałeś no wiesz, ten jego występ, ten długi? One man show, czy jak to tam. Nie, znaczy ten stand-up. On, on w ogóle pisał do wszystkich, się okazało. Pisał do nas na stand-up koszalin, zaprasza. Aha. Pisał do iluś tam ludzi, nie? Do Aha. bankartów też. Yy, na pewno pisał do Maćka prawdziwego Adamczyka, bo, tak? bo widziałem, że są znajomymi na fejsie, więc pewnie go tak? przyjął z litości, Aha, no, ten Maciek. I, I wiesz, ale widziałem fragment, on rzucił czy siedmiominutowy. No, jest to żałosne. Aha, jedno to, słowo. Mam, to obejrzyj sobie. I, a, a skąd wiesz o nim? No, widziałem po prostu gdzieś wydarzenie czy coś. Tak, nie? Tak. Zresztą wy, wyhaczyłem to, od razu wysłałem tak. Maćkowi Adamczykowi, <śmiech> żeby się pośmiać. <śmiech> Ale on wrócił I... jest do lotka i lizał mu dupę strasznie, i coś tam. Mówi, Jestem wielkim fan. Zapraszam w Warszawie, gdzieś będę w ten. Nie wiem, czy nie powiedział w klubie komedii, że z sufinem to by się dobrali, kurwa, nie? I wiesz, i, i, i w ten. Aha, i. O, a Lotek coś mu chyba powiedział, że tam jest, ja tylko jednego Maćka Adamczyka kojarzyłem coś, tego. a tu jest, ja go znam, ja go znam, wiesz, no tak bardzo chciał, wiesz, mm -hmm. wkręcić, nienawidzę czegoś takiego tak, towarzystwa, takie si siłę... od dupy strony, nie od, wiesz, za sprawą występów, tylko mm -hmm. dobrych, tylko tak, no, tak towarzysko, nie, no, to jest coś, czego niestety nie lubię, no ale w każdym, wiesz, w każdej grze są gnidy niestety, nie, tak. I to jest jedna z nich prawdopodobnie. Typ. Prawdę, no Dobrze, że dałeś prawdopodobnie, bo ja chciałem tak właśnie troszeczkę tutaj cofnąć, zadrzeć. Jakby ja? ja tak siedzimy i gadamy, tam kogoś opierdalamy, no. czy, czy nawet ty ja po prostu słucham, to nie dość, że jestem współwinny. <laughs> tak, to ja się akcept, mi się to wiesz, wydaje, ale. To mi wiesz, się wydaje to wszystko jest właśnie. Ja dlatego napisałem to wtedy o, to, o tobie, o ja Twoim bo to jest no śmieszne. Jest to tre... Można się w takie, tym zatracić, bo tak, to jest, nie? Wiesz, bo jakby ludzie... dlaczego my to właściwie robimy, ale jednocześnie my się sobie no, Kurwa, to mam lubią. podcast, o czym mamy gadać. I tak, Riot no mówił już w pierwszym odcinku, to się nazywa opierdalanie komi innych komików z Gabłem Feligą i tak... No tak. mógłbyś, no tak, nie, no ty wspominamy wiesz, nawet nie o komikach, nie nazywajmy ich komikami. No teraz. dobrze, no, o nie. no ale o innych ludziach, no, o innych którzy tam ludziach, jakoś ale stary, by, podobnej byłem, sferze byłem się Byłem w zeszłym tygodniu w Poznaniu w, w, w, w knajpie i spotkałem dziewczynę, która w jakichś teatrach gra też, nie? Okazało się, że zna tego Adamczyka mm -hmm. i mówię, przepraszam Cię bardzo droga dziewczyno. <głos> <głos> czy tak ten, zacząłeś? Nie, czy ten człowiek z tego żyje, nie? A ona mhm. mówi, no niby tak, a wiesz, on miał jakiś taki projekt taki chyba unijny, że coś dzieciakom, że to było fajne, że coś tam chciał pomagać dzieciakom. Pewnie chciał, kurwa, sobie pomóc i zarobić na tym, nie? Ale mówi, no on ma takie wszelkie, wiesz, negatywne cechy takiego, wiesz, bo nie jest takim złym aktorem, ale no jest zakochany w sobie, nie? Mhm. To działa, co widać zresztą, nie? No tak. kto wychodzi z godziną, kurwa, bez... Bez, bez, stary, tak, bez jest... ani jednego open mic'a no, no, w tak, życiu. Tak, od czy tego nie? zaczęliśmy, nie? Tak, od tego ten wątek Że... się rozpoczął. Więc Ale... No, szko... Ale szkoda też czasem, za dużo się energii poświęca na to krytykowanie też, nie? Tak, co właśnie. zauważam nie, u siebie. Ja, ja szczerze mówiąc, ja tak na co dzień to niewiele tego robię, bo no też dlatego może jestem trochę odizolowany. Może, i... nie? I, i, I nie ten... No. Ale nie bawi mnie to już tak bardzo. Ja bo... też, ja się staram mniej po prostu, nie? Ograniczać to skupić się na jakichś swoich działaniach i na pozytywnych kwestiach, nie? Z tym związanych z tym. No ale w każdym razie no ten, ten akurat koleś gdzieś tam coś tam pisał, gdzieś tam coś, no to wie. Tak, to, tak. Kto, to od... mówiąc ogólnie, uogólniając, już o, abstrahując od niego, no kto wychodzi z godziną, czy on gdzieś widział jakiegoś wypowiedzi, że on ma kilka godzin materiału, musi mhm. wybrać półtorej godziny czy ileś tam, żeby zagrać. To, stary. No, no to da, graj, nie? I wrzucił no. fragment, w necie mogę ci wysłać, nie? To sprawdzę sobie. No tak, no wiesz, no tak zasadniczo też to nie ma jakby, ja nie nazywam się Maciej Kadamczyk, nie ma to żadnego na mnie wpływu, no. o ile by nie iść w takie kategorie, że czasami rzeczywiście no, ktoś, kto tam robi wyst stand występuje pod, albo nie robi, ale występuje pod szyldem stand-upu, no to czasami trochę szkodzi innym, nie, że na przykład ktoś pójdzie na stand-up, e, taki o, właśnie, no. co się nazywa tylko stand-up jest naprawdę zły, i nie pójdzie na przykład nigdy więcej, bo się zrazi do całości, no co jest też głupie też, ale zdarza się tak na pewno. No jest jakby. to na pewno minus, ale też szukając mm. pozytywnych rzeczy, o czym czasem też mówię, gdzieś chyba pisałem też o tym w jakimś tekście, że nawet te, wiesz, te, te, te powiedzmy negatywne rzeczy, które się dzieją są nazywane stand-upem, no to one gdzieś tam służą może popularyzacji w samej formy, bo ludzie zobaczą, że wiesz, nawet jakiś typ, który zupełnie powinien robić coś innego czy z jakimś aktorem, czy chuj wie czym Naz chce nazywać to stand-up, bo go do tego ciągnie bo to jest zajebiste, nie, bo to jest fajna forma tak. i wiesz, im więcej tego może wiadomo, tak, ale im więcej... ludzie tak nie analizują tego tak może, jak, nie, jak pod, no może nie? Pod, idąc no, to... pierwszy raz na coś no może nie, no. ale hmm. no wiesz, nie, ale no... sama, sama, tak, może zwiększa się świadomość w można spojrzeć dobrakań. na to w tak, ten pewnie. sposób jakoś tam, nie, że, że wiesz coraz więcej stand-up, stand-up gdzieś tam mhm. się pojawia nie Licząc, trzeba, trzeba liczyć na to, że jak najmniej osób się zrazi, że wiesz, odbije od jakiegoś typa, który no, ma jakiś, swoje tak. widzi mi się dziwi. No, tak, myślę, że to też jest głupot, ale już widziałem takie nawet chyba komentarze, że pierwszy i ostatni raz No następna. to dobrze, no to co? No, spierdalaj. No, no. Pewnie, co, co więcej, jakby jak ktoś nie, nie poświęcił, znaczy nie zdaję sobie sprawy z, z tego, że stand-up może być na tyle zróżnicowany, co jakby różni ludzie, no to no chyba właśnie. dziwne jest, nie? że tak nie zastanowić się. Wszystko, ją. no okay. to tak jak mówię, każda dziedzina jest zróżnicowana, nie? Tak. Składa się z Poszedł na film z Sandlerem. z Sandlerem i powiedział, nie, kurwa, nie chodzę na komedię. Już, już. Nigdy, nie nigdy nie obejrzę więcej filmu. Więcej. Żadnego, <laughs> tak, żadnego, filmu. A planujecie trasę, tak, z ciekawości, jaką jest jeszcze? Te? Tak, Dożą. nie wiem, czy w październiku ma być chyba następny. Aha, aha. Hmm ale co, spoko było Troszkę tak? może inne miasta, ale tak, bardzo fajnie, no, większość... 10 dni to jest kawałek czasu, nie? Tak. Ja miałem w ciągu... Jakiś jeden, jeden czy dwa słabsze występy, ale ogólnie bardzo, bardzo sympatycznie. No, ale no, wiesz, no, ciekawy, jak to jest się tak szyb... jeździ w ciągu, to jest to ten, nie? Też męczące pewnie. No. Tak, ja tak, jest miałem... to... Najdłużej chyba miałem tydzień czy sześć dni, no to było to oderwanie już od rzeczywistości. Też będę miał znowu taki i niedługo dwa miesiące, dwa razy nadchodzące w miesiącach, Tej. że będę chyba tydzień w trasie coś takiego. My chyba teraz tak właśnie zrobimy, że to będzie w segmentach, żeby była przerwa pomiędzy. Mówią osoby, które dużo jeżdżą, dużo jeździły w przeszłości też, na przykład właśnie bez cenzury, mhm. mówi, że do trzech dni najlepiej, nie? Że po więcej niż trzy, to już się zaczyna jakiś, kurwa, z głową coś dziać i w ogóle dziwnie człowiek czuje. Być może, ale nie, ja się, ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, dla mnie trzy dni to jest za mało. Ja też przykład. uwielbiam ja, długie te, nie? Yy... Ale mam świadomość, że jednak może coś tam po. Oczywiście, poubijać. później jest jakieś zmęczenie ogólne, no wiesz, to też zależy jaki tryb życia ktoś prowadzi, i chcesz codziennie pić w trasie przez 14 dni no to dni, się tak nie da, no nie znaczy, rady, da to nie da rady to, to nie polecam ja, ja tak nie, ja to też wiesz, grzecznie w ogóle że... co dwa, nie? tak, <laughs> <laughs> dokładnie ale jest, dla mnie trzy też występy tak. pod jest dopiero się rozkręcam znaczy w sensie, Prawda, no. wiesz, masz porównujesz sobie różne rzeczy, coś tam wchodzisz w taki tryb ja? tak, tak, ja wczoraj grałem w, w hybrydach i cieszę się że miałem udany set, bo Chyba nie grałem. No ostatni raz przed świętami grałem, nie? Miałem mm -hmm. taką przerwę teraz. Dobrze po przerwie wiesz, dać dobry, bo chociaż wolałbym w sumie, tak jak sobie później po wczorajszym pomyślałem, że lepiej by było mieć jakiś taki bezpieczniejszy, wiesz, występ typu stand-up time, gdzie mam zrobić tylko piętnastkę i wiesz, w gronie tak, większym. po dłuższej przerwie. Tak, bo osobę. tak to byłem takim, no, no już tam chuj tym, że niby headliner, znaczy wiesz, z Wiolką byliśmy mm -hmm. we dwójkę. Walaszczyk głównymi występującymi podczas tego wieczoru. Musieliśmy hmm. zrobić około pół godziny, nie? Hmm. No, no to po dłuższej przerwie, no jest coś takiego, że możesz być wytrącony, nie? Tak, troszkę się Albo bardziej stresujesz czy... też, Jasne. nie? Hmm. Ale jak zaczęło mi, wiesz, jakby kupić tę personę myślę, jak jak ktoś tam ładnie mówi. No to wiedziałem, jak, jak widziałem, że były takie momenty masywnego śmiechu, nie? Tak jak widziałem, że tam już rozdzierają sobie mózgi niektórzy, więc fajnie, nie? Rozrywają im się tam z... No może zwoja. jakieś tam zwoje, ale nie, mówiąc poważnie, że w, w, w, chciałem o tej przerwie tylko jeszcze nawinąć, że no, najlepiej mieć jak najkrótsze przerwy, czy jak najczęściej grać, nie? O ile to możliwe. Chyba tak. No bo człowiek jednak się wytrąca, nie? Z takiej tak. czujności scenicznej. Jak, tak myślę. Trzeba jak jak mieć też wszędzie. czas, żeby siedzieć, pisać, poprawiać ten materiał. Oczywiście, tak. Ale y, y, jak najbardziej, tak. No. Ja myślę, że tak, ja nawet czasami jak, jak po miesiącu na przykład, nie wiem, no. nie mam nagle występu przez miesiąc, to, to tak, tak trochę się wychodzi jakoś, nawet nie jest prawym, ale tak jak mówię, że wchodzisz z mniejszą pewnością siebie, czy bardziej zdenerwowany, to od razu to czuć. I widać, tak, nie? no ludzie mają ten rodzaj intuicji takiej, że... Mają wyczuwały. nosa, wy, już zamieniają się wtedy w drapieżników i bycie Tak, no wyczuwają. No, takie słabość. Jak krew, nie? Jak no, Jakbyś był w więzieniu, to już byłbyś cfelem. No, tak, <laughs> jest to brutalne, no. No. Ale też piękne, polecam. Polecamy, nie? Stenda wszystkim. Nie robił, jak najwięcej wszystkim. No. Wszystkim. Niech próbują, no. Tak, ja... Ktoś tam, wiesz. Mam tylko u mnie, na te, jak w Poznaniu te imprezy organizujemy, to mam świadomość, że. Są tacy ludzie, którzy mogliby przyjść na open mic'a, ale może wiesz, boją się tego, że jak ja spojrzę czy coś, bo wiesz, też czasem jestem radykalny w tym, co mm. mówię, a też nie, nie, nie robię tego na pewno, to śmieszy po prostu, nie? No wiem. wiesz, każdego to śmieszy, że tam jakieś pojazdy czasem czy coś, ale... Mm. Boją się wystąpić na twojej scenie, bo... Bo że, Stramik że, że, tam ich ocenisz, coś tak? tak. może mhm. tak, nie? Ale jednocześnie tak. zgłaszają się i, i fajnie, nie? I w, w, te wieczory takie, pęci z Open Mike'iem mają taki swój urok, nie? jak jest Czy tam, wiesz, czterech, czy do sześciu, bardzo spoko jest taki, wiesz, i wiesz... Wydaje mi się, że nawet, co patrzyłem na niektórych ludzi, co znałem od początku, jak grają, to wydawało mi się, że nic z tego nie będzie, ale wydaje mi się, że nawet Aha. najgorsze kiepy, za przeproszeniem, są do wyrobienia, nie? Co, co, tak. jest, co jest napawa jakąś nadzieją. Nie? No, tak, to jednak bo pokazuje, się... że jak dużą wartość ma y, doświadczenie i, i wykonanie tak. występu. Nie? No, tak. nawet, niektórzy mają nawet spoko żarty, no rzadko to się zdarza, ale niezłe żarty od samego początku, bo już tam coś kumają, czy, no, czy konstrukcje... wiedzą jak napisać, ale nie umieją tego y, tak. Y, sprzedać. Nie? I... Tak, a czasem wiesz od, od razu wiedzą już, nie? Tak, tak. Nie, czasami, takie że, talenty, nie. No tak. Ale myślę, że ci ludzie zazwyczaj mieli jakieś już doświadczenia podobne wcześniej. Mm -hmm, no. mm -hmm. Albo to też... jest mega nienaturalne wychodzić z mikrofonem no, no. przed tyle osób i, i gadać samemu. No nie, no. ale może też być tak czasem, że ktoś jest. No nie wiem, widzisz, Eddie Murphy... Taką zawsze. To też dziwnie, nie znam kulis, nie? tego Jego kariery, ale szybko wystrzelił. Zaczął, poszedł w te filmy, tak. to mu się tak średnio w sumie potoczyło, nie? No teraz no już chyba nigdzie tak. nie gra, nie? nie no wiem, tak. co on robi w ogóle obecnie, a jest, przecież nie jest starym kolesiem, nie? Ogromny talent, kurwa, no z przyjemnością się na tego człowieka przecież patrzyło. No tak. Nawet w filmach, jak go kochałem, w tym wieloliniarze tak, tak. z Beverly bardzo film. zabawny. No i głos, no. i wszystko, wiesz, i tajemnic, no też, no, no, też. zupełnie inna ścieżka, tak, ale też tak. w podobnym no to wieku prawda. chyba. No. Chociaż też... wiesz, no on gra, nie? No byli tam na nim. No teraz występuje. W Londynie, tak. On gra, tylko w ogóle gra, on coś dziwnego, wiesz, jest jakoś przypakował, w ogóle nie, nie, tak, moim zdaniem i, to nie pasuje inaczej do niego. wygląda, tak. tak, to jest też dziwne, że jak się nagle zmieni wygląd, inaczej postrzega, to a propos tego, co mówiliśmy trochę, nie? Tak. Ubioru. No, tak, tak, że coś jest, coś jest innego w nim i on pali pety na scenie normalnie, jak widziałem. No Ale on chyba zawsze tam... pali na scenie, nie? Znaczy, może, ale wiesz, jak, ten nag... podczas takich, te, jak nagrywał, speciale to nie, ale... nie, nie, nie jarał, nie? Tak. A wiesz, a są speciale z petami, na przykład Stenhopa jest, chociaż widzisz, ten pali cały czas. A no w ogóle się tylko... nie zaciąga tym to... szlubem, trzyma go to... tylko i ale... Ale... ale tylko na jednym właśnie spetem zagrał, nie? Tak? No, uh -huh. no, no refunds. Tak, tak. No, tam no, tylko z możliwe, możliwe, A nie, jeszcze ten starszy jeden taki. To, tak, Deadbeat Hero, tak? Ten... Nie, Deadbeat Hero nie, to jest a. ten czarno-biały. Tak. A nie pamiętam, może tam też grał z Petem, ale chodzi mi o jeszcze, yy, jeszcze ten, ten chyba pierwszy jego, taki co ma wstęp z taką dyskotekową muzyką, on limuzyną pamiętasz, nie? Wiem, ale nie pamiętam tytułu. Też nie pamiętam teraz. No tak, no to jest taki trochę rekwizyt, nie? I też jakoś no. tam dodaje, no nie wiem, dla mnie to jest rozpraszające, yy, znaczy jako wykonawcy. Kiedyś chyba bardziej się paliła. No Hicks Ki przecież ten. Tak, tak. Ten typ, co, jego no. przyjaciel, co się mówi, że go opierdolił, ten Leary, oh, Nie, ten tak. No. Czytałem ostatnio... No widzisz, są, są takie dubki czasem, wiesz, jakieś właśnie, to liry, liry też, widzę, że to jest taki typ gnidy jebanej, nie? I on, i, i, Lui przecież mówił, że go opierdolił, nie? Że, że wiesz, z, z tego bitu, jego bitu o dubku za piosenkę swoją sztandarową, na, którą, na której też zarobił Aha, a tak, no to ja kojarzę tą piosenkę, ale tego, tego bitu Lui'ego nie znam. Nie, to Lui opowiada, jest taki frank sobie, wpiszesz Ludzie, na YouTubie i tam słuchacze też piszą tak. można to sprawdzić i mówi Lui mhm. o tym, nie? Że on miał taki i mówił na scenie bardzo podobną rzecz, i później on wyszedł. liristą z tą piosenką, nie? I może, no że z... no, mówię, że ten... no to jest kiepski artysta, tak. ale jest jakiś taki, wiesz, pewny siebie, przebojowy i. Tak, tak. Ja, no. się, ja się kiedyś z niego śmiałem, jak był stand-up dla mnie zupełnie nowy. No, i słyszałem, Bawił cię? Widziałem jego special. To to problem. mi jakieś takie mocne ADHD jeszcze w tym Przyznaję do tego. się, ale y, powiem ci, że właśnie. Y... Ojciec mi e, przysłał mi jego książkę, bo pewnie pamiętał, że kiedyś się tym jarałem. No, no. no ja już dawno go nie, nie widziałem, a ja nic, ale to, ta książka słaba jest ogólnie. W sensie nawet, nawet jakbym powiedział, że to nie jest w moim guście, ale no po prostu jest, tam są takie strasznie stare patenty, jakieś odwołania do, do kulturowych rzeczy, które już są zupełnie nieaktualne, e, wiesz, takie oczywiste, puety, no, no. Więc, więc widać, że gościu, jeśli pisze to sam, no to nie ma te, chyba tych tych umiejętności komediopisarskich chyba nie ma za bardzo, bo jest takiś mocno średni, no. Natomiast karierę zrobił, ale chyba głównie w serialach i w telewizji, znaczy w filmach w bardziej filmach, niż... No nagrał chyba dwa z tego co wiem, ten jakiś takiego. taki no, no Cure for Cancer, to się nazywa. Y -y. I jakiś taki z, z, z niedawnych lat, widzicie. No i Rose był jego, nie? A, był roast rzeczywiście, tak. No podobno, ja czytałem o tym, że był o tym coś o tym w kwestii Higgsa i podjebanie materiału, jak ktoś tam powiedział o tym i to wycięli. Nie? Tak? Aha. No. ciekawe. No słuchałem też odnośnie, jeżeli jeszcze tam mamy czas chwilę, to mówił ten, Maron też jak rozmawiał z tym, z Normem McDonaldem, nie? którego mhm. kocham, to mówię, śmieszny jest śmieszny. I, <śmiech> <śmiech> I polecam wszystkim. To ten, to mówi, że nienawidzą rostów nie? I mówi, że Maron chyba mówi, że go w ogóle wycieli z całego, nie? Z jakiegoś kurwa. Nie? Tam zbąbił, czy no, tam zbombił, czy ja coś. No, nawet nie wiedziałem, że Maron w jakimś książce jest. jakimś był chyba. No, tak, tak coś wspominał. I, i ten, i Norm też, bo Norm miał ten słynny naroście Boba Sajeta, czy Sageta. Y czytał takie suchary, kurwa, z kartek. Nie? A, okej. Okay. No, i grał to swoją personą personelu no i to mówi, że widział tylko gdzieś w pierwszym czy w drugim rzędzie koleś, czy producenta, że tego, który go gdzieś tam angażował do tego, że taki wkurwiony, <laughs> to, o, i że to straszne przeżycie, nie? No tak. i tak się zgodzili z tym, że to Jak wiesz, no. psychicznie wyniszczający jednak jest roast, kurwa, na którym się, wiesz, w średnio zagra, nie? Mhm. tak. Tak, to jest przykre. jeszcze ludzie to, y, ludzie, którzy cię nie znają, mogli widzieć to, jako jedyny twój występ i w ogóle to, no. to, to jest specyficzne. No ale cóż. No cóż, e... no. Ja tam nad tym, I... Jakimka byłem, to mi pocieli, to nie byłem zadowolony z, te, z tej pociętej wersji. No wrzuciłem tam swoje o 15 minut. Tak? Ta. Jestem, wiesz co, właśnie był Rost Jansa w Poznaniu. Z tego jestem taki bardziej zadowolony. Teraz? Niedawno był? Wiesz co, był w, w czerwcu zeszłego A, okay. roku, nie? A, no to no to wiem. To tam wiem. Zrobion... No. Myślałem, że teraz. Tam oceniam swój set na, na, na lepszy niż tam, chociaż tego Jahimka też bym bronił, nie? Miał mhm. tam Miał tam, powiedzmy, znaczy nie jakim Kratomka, tylko ten <głos> moje. <głos> Sorry. Nie. Y... Na tym powinniśmy skończyć. Miał takie. tam jakąś taką, wiesz, był to, bo ja to inaczej pisałem niż takie standardowe, że ciach, ciach, ciach, nie? Tak, gdzieś... jako całość, nie? Aha. Odwołania, wiesz, jako takie wystąpienie, bo to mi się najbardziej podoba w ROST, jakieś spójne takie. Mhm. Odbieram w ogóle ten typ imprezy jako taki, wiesz, y... że mówcy przychodzą i mają wystąpienie, bo to tak wygląda, nie? No tak. No ale wiesz, są różne techniki po prostu, nie? Widziałem też właśnie w Stanach robił takie Rost, wiesz, nawet był roz Patrisa, właśnie, nie? O Nila, nawet o którym wiesz, mało to znaczy mało. To ludzie, którzy się interesują, wiedzą, że tak. był, nie? Nie widziałem I On chyba jest tego w audio, chyba dostępny. No. Tak, ja widziałem, jest na YouTubie wrzucony na, na audio Bill Bear, nie? Jak Występuje na tym roście. I w ogóle w tym klubie dzieł ten Rost też Patrisa, ileś tam wiesz, ten. O Jezu, nie chcę teraz, bo zapomniałem. Taki żydowski jest komik, nie? WOS się nazywa. A, Rich No, Most. Rich WOS, który go odbieram jako takiego głupka trochę. Mm -hmm. I ludzie chyba też Chyba go tak. Nieznajomi tak, nawet komicy, bo tam gdzieś tak. żartują z tej głupoty jego. On też na odwyku tam gdzieś tam tak, chyba tak, mu spalił, dragim spaliły mózg chyba trochę, nie? No i on tam zaangażowany w terosty takie gdzieś tam jakimś klubie, że nie, nie przypomnę sobie, nie? I jest tam ileś tych. Gdzieś tam powrzucanych, także polecam też mhm. można. Też są fajne rzeczy czasem, nie? I tam Billy Bear, Billy Bear go zapowiadał. Słuchałem właśnie z Billy Berem podcastu, to pewnie nie jeden, nie jedna osoba, która też słucha nas, to słuchała to, że kiedyś właśnie był Billy Bear, nie? A później... Z, tak, że z, kiedyś nie, tak no, się przedstawia... Tak, na... tak, go, no, bo tam w tym Bostonie tak jak No, no tak, było, tak, Billy to, to takie tak irlandzkie, no. no, no. no. No, a Bill, no i mamy, jest Bill, jest, jest świetny. Ty nie będziesz, niech nie się na Jacusia Stramicza. Na Jacusia, tak jak jest Jaś Kapela, poeta tak. z, z krytyki politycznej, albo ten, y, Jasiek, nie, Borkowski, też tak. jest specyficzny, Jasiek. Nie, Jacuś Stramic. To no. no, byłby super, jakbyś przedstawiać go Jacuś który wychodzisz, zaczynasz mówić o po prostu śmierci. I tak. No, mógłbym, nie? Chociaż właśnie wspominany Abelard kiedyś, Mówił, że powinieneś tylko mieć stramik, nie? samo, bo to jest mm -hmm. tam takie mocne i, i jesteś stramik. Tak. Kum, tak. Ja nie jestem zwolennikiem tak. tych jedno i imien... Ja nie lubię tych jednych komików. No. E... Wiesz, Toch mi się tro... to źle kojarzy, ale kojarzy. Trochę nie wiem, lotek do tego, tak jak widać, tak pewnie by chciał dążyć, żeby był. Zresztą to wydaje mi się, że to no do w niego... No sumie tak, to, do przy, to pasuje, pasuje do niego, tak. On powinien już się nazywać tak. tylko lotek, nie? że jest lotek i tyle. Bez tego Łukasz Lotkowski. Moim no, zdaniem. Może Jakby... tak. Tylko, że wiesz, historia pokazuje. Tych, w tych zachodniej komedii też, że no ci o jednym, o jednej, o jednym sobie są chujowi, nie? I tacy, no to właśnie. To są takie... kurwa, jakiś Ant był, nie? Tak. Taki wiesz, gej, nie Aha, wiem czy kojarzysz Anta. Kojarzę, tak. No i on tam był, też był jakiś accusations o, o, o, wiesz, o, o, plagi o plagiaryzm, nie? Jak ktoś mówi, że Ant podpierdala gdzieś tam. No ogólnie to taki, wiesz, jak ktoś, no prosty, hack taki, nie? No Jakbym tak. Hack i jeszcze był ten Sinbad, nie? No tak. To słuchałem właśnie jak Norm opowiadał, no, nie? O sin, jak z Sinbadem był gdzieś tam, zestawili kurwa na festiwalu Aha. w Kanadzie. Mówi, że, bierdoła, że on się był zadziwiony, że można robić stand-up bez materiału. Nie? Że <śmiech> był z Sinbadem w jakimś sklepie i Sinbad powiedział: O kurwa, tu się zawsze tak długo czeka na kobietę coś tam i później wyszedł, Norm miał szczegółowo przygotowany tekst z żartami, tak średnio mu wyszło gdzieś tam, a Sinbad wszedł, kurwa, rozkurwił Rożębał i powiedział to... o tym, że w sklepach tu zawsze się tak czeka, ludzie go, kurwa, się z nim tak. zgadzali, nie, nie rozumiem, kurwa, tego, no. jak tak może być. No Sinbada nie ma już dzisiaj, czy znaczy tam no nie, jest, nie, gdzieś, jest gdzieś, kurwa, na dole, a Norm jest wie... legendą, nie, i to znaczy, jest fajne. Tak, tak. No był, był podcast z Sinbadem u Marona, ale... A, to nie słuchałem Tak mi się wydaje. Tak? tak, był, był. Znaczy może to też było jakiś czas temu. On byli, ale, właśnie bierze, dziwi mnie, że tego Denisa nie, z Liry nie zrobił podcastu, tylko musiałby oni... go zapytać o ten, bo tak, Denis. Może Liry... oni też się nie lubią. Nie, bo Liry robi, produkuje ten serial jego też, nie? Jest A, tak? A, widzisz, no. to, to, nie, to nie widziałem nawet. No, i, i się dziwię, że nie było go w what the fuck, Nie? Tak. To by mogła być ciekawa, to bym posłuchał tej rozmowy. No krecie. ciekawe, no na pewno ma długą tą listę tych rezerwowych on... gości. Tak, tak, no teraz szczególnie. A teraz to ten... ze wszystkimi robi, nie? Ale wiesz co... No on potrafi rozmawiać nawet z takimi hakami, nie? Z tym Galagarem, który wyszedł od niego, się wkurwił, nie? Rozpiedrający marbuzy. Nie słyszałem tego. Nie słyszałeś? No nie to jest wiem, nawet ten fragment, sobie. gdzie on spraż, no, wyszedł od niego, się wkurwił. Mhm. On tam, a już się wkurwił, zaczął tam coś krzyczeć, że wy jesteście coś tam. tam. Nie wiem, czy o się była mowa, czy o kimkolwiek że tam jesteście takimi defetystami, coś tam, że chcecie, żeby komedia mówiła o złych rzeczach, coś tam, nie? I tak dalej, wy coś tam alternatywnie, czy chuj jak tam nazywam mm -hmm. komedii. Komedia powinna dać ludziom radość, coś tam, i <śmiech> jest, takie brednie zaczął wsadzać <śmiech> i w końcu się wkurwił i wyszedł, nie? wiem, mi się ci jednoimienni komicy tak jakoś kojarzą właśnie z takimi kasztanami i dlatego, Ta. jak widzę, jak ktoś zaczyna dopiero występować i od razu ma nawet to imię i nazwisko, ale ma przezwisko pomiędzy, no. to takie, takie troszkę się wzdrygam i potem, idę i potem idę z nadzieją zobaczyć, że może jednak mnie zaskoczy. No, no nie, ale... no właśnie też lubię tę formę, wiesz, w tej formie stand-upowej i, i scenicznej, że nie, jednak to jest imię i nazwisko, nie? Mimo wszystko. Także występujesz w ogóle pod... Pod własnym niby, tak? Tak, a nie ma jakichś wymyślanych, mhm. wiesz, tutaj tworzenie no nie, no. postaci takich, kurwa, No bajkowych. dużo ludzi ma zmienione nazwiska albo pseudonimy z takich zachodnich komików, ale... W sumie ale... trochę tak, no tak. No Louis C.K. w sumie, nie? No na, no na przykład, to nie ma... Tak. <gry> to, to w sumie teraz, trochę nie be, Trochę bez sensu, ale... No. Ale tak, no jest... No wiesz, no... To nie jest tak, że on się ukrywa na co dzień pod innym imieniem też, więc ta. jakby... To jest ten sam człowiek zasadniczy. No trzeba stwierdzić, że jednak, tak jak mówisz, te jednoczłonowe nazwania to są haki z reguły, nie? Hack comedian. Comedian. <grywania> A tak ten? Jest. Mencia jak się nazywa? On też ma jakoś inną. Net, czy coś takiego. Ktoś tak, jak on jakieś takie miał chyba niemieckie w ogóle nazwisko, no. czy coś, nie pamiętam. No to Joe Rogan, tam. Ale Carlos Mencia zniknął chyba, nie? Zniknął nie jednak nas. chyba. Albo ma tyle hajsu, że po prostu też ma już to w dupie może. Ale... Nie, tam widziałem taką rozmowę z Roganem gdzieś i że no nie ma go. Czasem możesz, tak jak on mówi, gdzieś go spotkać tej osobie, z którą rozmawiał na wizji. Możesz go spotkać gdzieś w jakimś klubie, gdzie pracuje, ale tak wiesz, nad jakimś niby nowym materiałem, ale gdzieś nic nie nagrywa, ani wiesz, nikt nie chce z nim nagrywać specjala. Tak. Nic tam ciekawego się u niego nie dzieje z karierą, nie? Od tego momentu. No mocno to poszło, nie? I mu za mało to. Wszystko. Starałem się go oglądać właśnie te jakieś yy, najmłodsze rzeczy jego, nie? Aha. Nie da się, kurwa, nie? On, ktoś, gdzieś widziałem dobre zdanie, ktoś o nim napisał, że on, nie, że on ma problemy z timingiem, kurwa, nie? Ktoś dostrzegł. I rzeczywiście, jak tak się przyjrzałem, tak. że on czasem źle podaje, kurwa, mm -hmm. nie? Ale jednak mimo wszystko, bo no, karierę robił ogromną, nie? Był, był tak, huge, tak. nie? Był duży i był, no, duży, był dobrym performerem, ten, trzeba przyznać. Ale jak się przyjrzysz, to rzeczywiście, albo się zasugerowałem, że tak oglądałem, to, ale coś mówię, coś mi nie pasuje, jakoś chujowo tak podaje w niektórych Tak, się jest ciężko cofnąć i zobaczyć, jakbym to kiedyś ocenił, teraz to już tak. bym nie dał rady całego jego speciala. Obejrzeć, no. Bo prób, też próbowałem chyba i, i, i męczyło mnie też, też to, że ci ludzie się śmieją z tak strasznie, strasznie. Z słabych żartów no. czasami, ale. No ale cóż, tak, tak. tak No mam taki, wiesz, włączam czasem jakiegoś. Nie wiem, na przykład jest ten Aziz Anzali, robisz tego typa. Bo ja go włączyłem, on nagrał ten... w Madison Square Garden, ma tam tak, tak proste ten, rzeczy. Czy live, kuwa. tak? To się no. nazywało? Czy coś chyba tak? To, chyba tak to... Obejrzałem całe, ale nie podobało mi się zobaczyć. No. No. Poprzedni no. chyba mi się bardziej podobał, ale to, to też czasami się zastanawiałem, czy to jest, że rzeczywiście ten materiał jest y, słabszy czy coś. Czy mi się zmieniła ocena ze względu na moje subiektywne jakieś tam no wiesz, może, analizy no czy coś? Może nie. też poznałeś jeszcze ileś lepszych rzeczy, nie? No tak, no właśnie, to też, też ta skala się zmienia. Ale nieraz już tak mam, że jak słyszę taki żart y, dość oczywisty, no to, to nawet nie mam... Y... Mogę odebrać? O, wiesz. Dobra, kończymy Jacek, bo znowu coś pierdolisz. Dobra. Tak. <głos> nie, to koniec. Nie, ale dobra. <głos> Jacyk się obraził. Nie, tak. nie, nie, obraźniąc. nie obradzę. No chodźcie na występy na żywo. No, na pewno tam, stramik będzie się... u was w mieście niedługo, a jak nie będzie, no to wasza strata musicie poczekać. Zależy, z jakiego e... miasta jesteście. No, no tak. tak bywa. <laughs> Przerwałem ci. No. Nie, nie, nie, a to już było wszystko. Dobra, dziękuję bardzo ci i za miłą pogawędkę i Dzięki, Jacek. pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I jak nawet jak jesteście chujowi w stand-upie. To nie rezygnujcie, takie mamy przesłania, nie? Aha. Chciałeś coś, próbujesz no. udawać, że jesteś no, pozytywny, dobra. coś dobrego no, powiedzieć. No do dobra, chuj, rezygnujcie. <laughs> Chuje. <laughs> nie, no, nie każdy robi, jeszcze. pracuje nad sobą i tyle. Dokładnie. Dziękuję bardzo i Dzięki, kochamy stand-up, dziękujemy. Dzięki, cześć, Dzięki. do usłyszenia. Dobra. Nagrałeś to? <laughs> Hej, hej, tu nagrałeś to? Hej, powiedz, że to nagrałeś.